Witam, Fantasma podcast o grach komputerowych konsolowych, odcinek 374, a i nie tylko. Ja nazywam się Damian Paluchka-Dachman i ze mną jest Piotr Kudanka kuldan Witaj Piotrze. Dzień dobry, wieczór wszystkim i Tobie również Damianie. Drogi Piotrze, zanim Cię zapytam, w co ostatnio grałeś, to no, na pewno śledziłeś dzisiejsze wiadomości. Widziałeś zwiastun Mass Effect Andromeda? Tak, oczywiście. Wiesz, już codziennie przygotowany, więc widziałem go nawet w dwóch wersjach językowych. No właśnie dwa szczstro, czy dwa zwiasastony. Właśnie, bo, no, ale w sensie dwa zwiastuny, że po polsku pan po jest, czy jest nie, jakaś jest, wariacja? jest zwiastun, który tak jakby, bo jest zwiastun, który się nazywa Gameplay Trailer 2, i to jest ten mhm. zwiastun, ten, który się pojawił tam o 17. A dosłownie mhm. kilka chwil później pojawił się zwiastun nazywany, że przedstawiające drużynę, czy coś tam w tym stylu. Aha, aha, aha. Znaczy co to ja miałem w ogóle takie wrażenie, i to chyba wiele osób też miało, i ja już to wcześniej zauważyłem, jak pokazywało... No, te dwie główne postaci, tak? Nie wiem, czy to jest rodzeństwo, czy jakaś, czy jakaś młoda para, ale to są dosyć młodzi ludzie. To się całują te się na skaj... terenie to, to chyba nie chodzi. Nie, no, nie wiem, no, czy no, ci się to... całują. Cholera wie, Aha. bo to wiesz. Wiesz, no, w kosmosie mogą panować inne reguły, nie? To, to, na przykład to, co my nazywamy Kazirosem, to jest na przykład w przyszłości, na takim ciasnym statku, jakiś związek z rozsądku. No, ja się usiądzałem w jednym momencie, muszę przyznać. A elementy komediowe też są. Znaczy, w, dla mnie to w ogóle w, w wszyscy tam... No? W nie, znaczy momencie, w którym padło hasło, że nie mamy armii, ale mamy kroganinę. Bo ja nie wiem, czy to było z zamierzeniem, nawiązanie do Avengersów, że nie mamy armii, ale mamy halka. Ale tak mi się skojarzyło. Zwłaszcza, że po chwili właśnie jest właśnie ten, jak to tam kroganin coś tam rozwala. Znaczy, moim zdaniem, że jeśli ci się skojarzyło, to, to, to już jest fakt. To wtedy to jest nawiązanie, no nie? Bo wiesz, nie, artyst, co, nie artysta chciał powiedzieć, tylko co odbiorca tak. Jest, w z szkole. tego nie no, to super wygląda, oczywiście graficznie to jest, to jest perła, nie? To jest coś, co, co na pewno nie będzie odstraszać, ale, ale no, jak patrzę na tych młodych bohaterów, to sobie myślę no, japoński RPG, nie? Czyli wiesz, bohaterowie, którzy nie skończyli pewnie 20 lat jeszcze, albo coś w tym stylu i, i oni mają ratować świat. I o ile w japońskich RPG, które są zupełnie gdzieś na bakier z, z logiką, ale ja tak w pozytywnym tego słowa znaczeniu mówię, nie? że po prostu y, tam jest inny świat, i, i, inna magia, inna, znaczy w sensie nie magia, tylko inna nauka, nie, że po prostu inna fizyka, nie? że tam mogą różne rzeczy działać w tym świecie, tak też młodzi ludzie mogą być właśnie jakąś tam reinkarnacją wspaniałych bohaterów, dlatego ratują świat jak zawodowcy. To jednak w tym takim amerykańskim, czy europejskim komputerem RPG, to zawsze mi się podobało, że miałeś bohaterów z bagażem. I co by nie mówić, no to Shepard w oryginalnej trylogii, czy Pani Shepard, to byli doświadczeni żołnierze. Wiesz, i, i no, mieli tam no, swoje lata. No, nie wiadomo, że tam jeszcze jakieś genetyczne e, zabiegi mogły być wprowadzone, że wygląda się młodziej, ale w każdym razie do... No, Jakoś bardziej nie przekonuje taki bohater, po, który po twarzy widzę takiego bohatera, wiesz, bagaż doświadczeń. nie? A tutaj tacy młodzi ludzie, no nie, tacy, t... no nie wiem, no, ja, ja nawet, szczerze mówiąc, wciąż mam problemy z, i specjalnie tego nie, nie próbuję rozwiewać, bo, bo nie chcę sobie psuć, powiedzmy, zabawy z odkrywania tej fabuły, kiedy już ta gra wyjdzie, ale nie za bardzo wiem, co tam się dzieje, że, że ta, ta akcja ma niby być 600 lat w przód, tak? Czy ona I, czy, czy w tył? Znaczy, czy. znaczy. Yy, ja jeszcze? Też nie tak bardzo się skupiałem. Pamiętam tylko założenia. Założenia chyba są takie, że ta cała inicjatywa Andromeda, to ona wyruszyła w momencie, w którym jeszcze się chyba jedynka nie zaczęła. Czy tam jakoś w tym samym momencie, w którym zaczyna się mhm. pierwszy masefek. A to Aha. chodziło o to, że oni mieli właśnie, wiesz, polecieć i szukać drugiej ziemi. I zastanawiam się, bo faktycznie, może to masz rację, że oni tam przez 600 lat lecieli i dlatego to ten. No nie wiem, czy oni się na przykład jak w Pasażerach w tym filmie, albo w, no, w wielu filmach, nie? Że coś poszło nie tak i zamiast spać, nie wiem, 10 lat, to się spało, no nie wiem, 6000 albo 600. No to jest ciekawe. Znaczy, ja jestem bardzo optymistycznie nastawiony do, do Mass Effect Andromedy. Przede wszystkim dlatego, że jak yy, pamiętam, kończyła się seria, trylogia Mass Effect, to bardziej mi było smutno z tego względu, że Zamknięto ten świat, wiesz, że jakby zakończono tą, tą historię w taki sposób, że wydawało się, że już nic nowego w tym świecie się nie, nie stworzy, prawda? Bo wiesz, ten wydźwięk metafizyczny tego zakończenia, niezależnie od tego, jaką bramkę wybrałeś, no to jednak taki był, można powiedzieć, definitywny jeszcze raz, tak podkreślę. Ale z drugiej strony to przecież ile mieliśmy takich historii, nawet Gwiezdne Wojny, gdzie niby było takie definitywne zakończenie, ale ten rozszerzone uniwersum, te, te dodatkowe historie, one powstawały niezależnie, wiesz, jako, jako spin offy jako rzeczy, które się działy przed, po, w, w trakcie i W każdym razie jak, jak już powstało, jak już pojawiły się zapowiedzi, teraz już, już jesteśmy właściwie, no nie wiem, dwa miesiące od premiery y, Mass Effect Andromedy. No ja tak, wreszcie, tak. wreszcie czuję, że ona jest po prostu już za rogiem i że będziemy mogli zagrać tą, tą grę i być może y, to nie będzie ostatni tytuł, nie? że on się świetnie sprzeda i, i, i no, doczekamy się więcej, więcej e, historii właśnie z tego świata. No? Ale... Ja, ja, ja muszę przyznać, że jak patrzyłem po internecie dzisiaj, y, to internet podzielił się na dwie grupy. Na jedną grupę ludzi, którzy mówią e, mech, je, by, bufu i tak dalej, i drugą ludzi, którzy są absolutnymi fanami i właściwie wyczekują każdego nawet jednego screena i im się oczywiście jak najbardziej wszystko podoba. Natomiast ja nie należę ani do jednej, ani do drugiej, bo nigdy nie byłem wielkim fanem ani fanatykiem, skończyłem mhm. tylko dwójkę a mówię też, że ten zwiastun filmowy był taki no, spoko, tylko to wiesz, po prostu dla mnie Mass Effect sam w sobie nie jest żadną wiesz, tak jak jakby się pojawił zwiastun Halo 6. Tak. Mhm. To, Okej, okay, fajnie, fajnie, Master Chief mhm. będzie się strzelał, spoko. A tu jest dokładnie tak samo, po prostu gra science fiction, pewnie jakiś tam action RPG, z obstawiam bardziej action niż RPG, najprawdopodobniej będzie można przespać się z jakąś pięćsetką NPCów, no spoko, i okej, okay, bardzo tak, chętnie oby, oby. zagram. Znaczy, to już było potwierdzone, że to będzie... Lotów no, ja Obiecanki, cesanki, jak to się mówi, ale to wszystko trzeba ładnie zaprezentować. nie W tym sensie. No, no i zobaczymy. Ja się, ja się cieszę, że, że, że wychodzi, że już nie jest to tylko coś, co... Wiesz, bo jak się pojawiło znowu, jak pokazywano te zapowiedzi Andromedy, to były takie, o, tu jest obrazek, prawda? I tak powiedzmy, ten art, czy ta pustynia i ten człowiek, którego widzimy tyłem, to jest zapowiedź Andromedy. A teraz kolejna zapowiedź Andromedy to jest pokazujemy y, y, twórców gry pracujących w studiu. A tu już mamy po prostu za dwa miesiące gotową grę. No, zacieram rączki, zacieram rączki. A to jest w ogóle, w ogóle ci... fajny nowy styl. Hmm? To, to, się, to się zmieniło. Nie wiem, czy zobaczysz. Oczywiście nie w środku wszystkich tytułów, bo Sony na E3 znowu pokazała, wiesz, gry, które zagramy za pięć lat. Mhm. Ale ostatnio jest jakaś taka moda. A to Bethesda podeszła i zrobiła e, mix z Falloutem czwartym, a to coś niedawno też było, że Prey zaraz tu w maju już, wychodzi bodajże. Mm -hmm. Mm -hmm. Jakoś tak się te gry nowy, Nie, no to jest super. pojawiają. Uwielbiam taką metodę, dlatego, że ten okres właśnie od... od takiego super hype'u do momentu, kiedy możesz zagrać w grę jest relatywnie krótki, więc nie zdąży się wypalić. A z drugiej no bo... strony ja mam takie wrażenie, nie wiem czy ty również, że jest jakieś potwornie dużo gier teraz ostatnio non-stop ciągle. Jest... zwyczaj Panie... zima to był taki moment, gdzie spokojnie się ogrywało te najlepsze i zaległości z poprzedniego roku, które zostały. A teraz tutaj tak, Yakuza, Resident Evil 7. To co chwilę, tu zaraz ten gravity Rush wyszło, zaraz tu wychodzi mhm. e, jakoś na dniach kolejny, już nawet nie pamiętam co to było. Mhm. Ale a, a, a propos Jakuzy y, widziałeś w Jakuzie Zero, jaki tam trzeba zrobić. Co trzeba zrobić, żeby dostać chyba złoty pucharek? Tak, no, tak. Bardzo mi się to podoba. Pucharka. Mi się Ale bardzo ja podobała ogóle... ikonka, pucharka. Aha, ja to ja w ogóle... No ja, ja, ja nawet nie zwróciłem uwagi o co chodzi, nie ma tak, i, i w momencie, kiedy ktoś coś takiego wrzuca no nie, na, na na Facebooka, to zwykle myślisz coś innego, no nie? A tu okazuje się, że jak sobie doczytasz małymi literkami, to jest po prostu z gry prosto. I bardzo sympatyczne. Nie, nie będę specjalnie zdradzał, niech, to, niech sobie ci, którzy nie wiedzą o co chodzi, odkryją. poharek się nazywa, jeżeli będziecie szukać, tak? poharek się nazywa, zrobiłem to dla trofeum. Tak, tak, tak. Jest, jest yy, sympatyczny. No, na, na pewno w Japonii to już w ogóle tam najpopularniejszy. Tak? Masz wiesz, na, na jakichś takich stronach, które agregują profile z PSN-u, żeby sprawdzać, kto ma jakie pucharki, jaki jest procent. Na pewno yy, zrobię to dla profeum będzie miało bardzo, wysok bardzo wysoki odsetek yy, z ukończenia. Słuchaj, a jak ci się podoba, co prawda, ciebie bezpośrednio to nie dotyczy, ale możemy o tym chwilę porozmawiać, bo pojawił się dzisiaj zwiastun filmu Logan, Wolverine, on się chyba tak nazywa, mhm. e, w polski... w tej. W... Czyli kolejny standalone o o, o w przygodach... Czy w ogóle to jest film Logan, tak? On chyba się ogólnie nazywa Logan. Natomiast u nas w polskiej dystrybucji będzie się nazywał Logan dwuklopek Wolverine, bo jeżeli ktoś by, wiesz, nie zaczaił, że to chodzi o tego Logana, natomiast pojawił się zwiastun z polskim dubbingiem. O, e, no. A Logan będzie filmem od lat 18, jeśli się nie mylę. E, to jest dosyć interesujący dla mnie fakt, fakt że chyba film od lat 18... Z dubbingiem, to ciekawe, po co w sumie? Może, może film od 18 był w Stanach, bo tam dużo przeklinają, a w Polsce to będzie, wiesz, motylanoga noga. O kurczę. Ja chyba to tam się... jednak nie o przekleństwa, chodzi, a bardziej o jakieś tam się bo nawet w związku sensie widać, że tam flaki latają, tu i tam. Gdzie... A czy Deadpool nie, nie był dubbingowany, nie? W Deadpool w nie był. I Deadpool był chyba od 16 lat w ogóle, czy od 18, właśnie nie pamiętam. Nie, nie, pa nie pamiętam. nie pamiętam, nie pamiętam. Na pewno nie, nie na zachodzie 18. był od 18, w sensie to był bardzo brutalny film i też chyba nie, nie, nie, nie, nie, nie bawili się tam, w, w, w, nie, nie cyskali się i przeklinali i wszystko było. A więc no, to jest ciekawe. ja w ogóle nie napałem się totalnie na, na, na ten film, to nawet nie, nie powiem, że mnie to interesowało, ale ja jestem wielkim fanem polskiego dubbingu. I oczywiście są, jest dubbing, który jest dobrze zrobiony i to, jest, to są właśnie prze, przede wszystkim kreskówki, gdzie, gdzie jest duża swoboda taka yy, yy, w tworzeniu, powiedzmy, lokalizowaniu dowcipów. I to, jest, to się świetnie sprawdziło w Shreku i tak dalej, to nie musimy nawet przykładów wymieniać, każdy wie o co chodzi, bo to nawet nie chodzi o te takie najważniejsze kreskówki, prawda, czy z DreamWorks, yy, czy z Pixara Tylko i tak dalej. Tylko wiesz to ma dwie strony, bo to jest tak, że właśnie Shrek otworzył modę na to bardzo dużą i mhm. o w przypadku wielu tytułów jest absolutnie pożądane i, i wspaniałe, to niestety stało się też tak że w niektórych, zwłaszcza tych mniejszych animacjach, one są mhm. tak potwornie na siłę tam wrzucane. Ja ostatnio byłem, znaczy ostatnio, jakiś czas temu byłem z Turką w Kinie na filmie, on się nazywał Bociany chyba w polskiej wersji mhm. językowej. Tak. E, I tam przez to, że jedna postać była gołębiem, to cały czas były jakieś nawiązania do kaczek, do ptaków, do, wiesz, do, do, do sytuacji politycznej. Nie polityczne, tak? Takie, no takie no maksy polityczne. I teraz takie, to jest takie bez sensu. W sensie hmm. można było to żarty na pewno w inny sposób. Też wymyślić z samego faktu, że on jest gołębiem, Tak, no głębią są też ptakami, z których można robić jakieś inne kawały, aniżeli tylko to, że podobają się kaczki. No tak, no ale to jest... No <śmiech> mówisz, to ktoś miał może jakiś, jakąś ukrytą agendę w tym wszystkim. Ale nie, no, na przykład yy, Dzień Niepodległości, Odrodzenie miał pełny polski dubbing, i to jest taki film, powiedzmy, nie dla dzieci, no ale też nie jest od 18 roku życia, więc to nie jest też przykład na to, że to jest jakiś straszny film niedostępny, powiedzmy, dla tej widowni, która, powiedzmy, naj najbardziej korzysta z tego. No ale dubbing jest taki sobie. Jakoś tak nie czuję, żeby te postacie miały odpowiednio dobrany głos, nie, ale to jest też tak, że masz taki dyzonans, nie, jak oglądasz i, i ci ten głos nie pasuje do, do, do twarzy czy coś na stylu, no, są znowu moim zdaniem dosyć dobrze zrobione dubbingi w, w takich masówkach, jak na przykład masz ten serial Rebelianci, nie, jak jest Rebelianci, tam Star Wars Rebelianci, ale jest, jest naprawdę bardzo dobry i to świetnie wychodzi to... No to jest kwestia tego, wiesz, że... Znaczy, a to najciekawsze, że w ogóle w grach coraz coraz mniej tego dubbingu jest, nie? Że, że koszty jednak są takie, że nie opłaca się robić. Oczywiście są jakieś tytuły, gdzie, gdzie, powiedzmy, prestiż wymaga, żeby ten dubbing zrobić i dużo się teraz mówi o tormencie, nie? tym nowym tak, tajzem tak, Numenara, no że będzie momencie. miał, wiesz, Franceschi, yy, Aleksandra, Szwed, yy, świetny ma głos w ogóle dziewczyna, to mi się też właśnie podoba, więc nie jest tak, że powiedzmy wybrali ją dla urody, nie? Bo, bo, bo to nie o to chodzi. No Jest mnóstwo, mnóstwo świetnych aktorów, yy, świetna reżyseria, ale problem taki, z takimi grami właśnie typu właśnie Pilarsy, typu, typu Torment yy, i tak dalej, że tak naprawdę tam jest ściana tekstu, a tych dialogów, które będą czytane, wiesz, przez lektorów, wiesz, ten głos, to jest, to jest promil. Ja nawet nie chcę rzucać procentowo, bo to wiesz, to ciężko stwierdzić. No nie ja tak sobie myślę, żeby chociaż 5% tego, tego całego tekstu, który jest w grze, był czytany, to już będzie dobrze. Więc no z tym jest różnie, nie? Ale, ale prestiż jest, bo zawsze jednak do franceski to jest plus kilka do oceny, nie. Nie pamiętam, czy to było w prosówce, czy na to, na to film, na któryś z grup tam branżowych, jako, jako właśnie przywróceniu tego trailera, ktoś z tych że tłumaczenia się dzielą na dwa rodzaje. Są tłumaczenia superwierne, gdzie po prostu jeden do jeden jest przetłumaczone to, co zostało w wersji oryginalnej przedstawione. I są wiesz, takie tłumaczenia twórcze. Mhm. No i z tego wynikało, że właśnie ten Torment ma być takie tłumaczenie bardziej twórcze, czyli że niekoniecznie będzie to jeden do jednego powtórzone to, co w oryginale, tylko ma być, wiesz, tak, żeby się zgadzało z językiem. Znaczy, wiesz, najważniejsze jest, żeby po prostu było spójne, nie? Bo, bo przy tłumaczeniach, szczególnie jak jest duży projekt, nie? Jest to, to masę tekstu, wiesz, tego pewnie można przyłożyć na kilka książek, co najmniej grubych, to, to jednak, wiesz... Pe pewna systematyczność przy tworzeniu jakichś nas własnych, nowych pojęć i tak dalej musi być zachowana, no ale ja się cieszę z, z, szczególnie z tego, że po prostu to będzie naprawdę świetna obsada polska i, i zresztą no, Prostwem Czeski to ma fenomenalny głos, więc to już robi robotę, więc no ja się z... nawet trochę powiem ci napaliłem, no nie, I, i ta promocja, którą prowadzi Techland jest taka... E... Taka nienachalna, ale przypominają o sobie. Tu się pojawia właśnie jakiś filmik z, z produkcji właśnie na Bingu, tu się pojawia jakiś taki... Yy, znaczy nie wiem, czy widziałeś, ale chyba y, miesiąc temu był, było coś w rodzaju takiej mini gry paragrafowej yy, na YouTubie, że wybierałeś tak, po prostu tak, tak, różne tak, tak, tak. rozwiązania pewnego problemu i w, widziałeś powiedzmy efekt tego, no ale... To było, to, to, było takie, to było taki powiedzmy, to był taki minutowy właśnie wycinek, no nie? tam wiesz, taki smaczek ci mogło dać, no ale też mogłeś zobaczyć, jak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o grafikę i tak dalej, więc no, widać, że to jest wszystko w tym samym izometrycznym rzucie z rysowaną grafiką, prawda, jak, jak, jak of eternity, jak, jak ym, y, znaczy właśnie, y, bo y, chciałem powiedzieć na przykład jak Divinity Original Sin, ale jednak czy Divinity Original Sin, czy Wasteland, one miały w pełni taki trójmiarowy świat, w sensie, że mogłeś y, kamerę obracać. A na przykład w pilarsach to, to były stateczne, stateczne obrazy. Bardzo ładnie narysowane, ale zresztą zobaczymy. Nie? No ja się bardzo cieszę, że torment powstaje, natomiast jestem też absolutnie przekonany, że na pewno w nim nie zagram. Znaczy ja, ja się trochę na, na, napaliłem, chociaż przyznam, że... Ty w Pilarso ostatnio grałeś, to masz masz teraz wprawy. W tej tak, tej i w ogóle wygranie. dzisiaj się pojawiła plotka, że jakieś trzy screeny wyciekły, wyciekły plus jakaś informacja, że będzie druga część Pilarcu. Pewnie to wrzuciłeś tak. do codziennika. Znaczy, już to nawet nie tyle plotka, co po prostu poligon za wcześnie, źle sobie ustawili datę opublikowania newsa i Aha. wyszło, że pilarsy są w produkcji, znaczy będą w produkcji, będą na figu zbiórka na no nie, jeden, jeden miliony dolarów i chyba dwa i w wersji jakiejś tam bardziej optymalnej. Mm -hmm. I będzie to się nazywało Pillars of Eternity 2, tam nie wiem. Dead, coś tam. Deadly Creatures. <laughs> nie, nie wiem. Był tak jak Rana Wii. <laughs> o proszę. No ale. Ja, to no, najpierw, w ogóle... ja, ja ostatnio tak y, świetnie siedziłem w ogóle, co się dzieje, bo tak y, y, oczywiście no, dużo było y, zamieszania a propos Switcha przez ostatnie dwa tygodnie, więc to jakby. Roller taki... już zrobiony, czy jeszcze, jeszcze no tak, znaczy, to, nie? Tak, znaczy ja złożyłem sobie y, y, takie właśnie zamówienie na, na Amazonie, bo ono ci nic nie kosztuje. Nie musisz tam dać y, żadnego wkładu własnego. Dodatkowo, jeśli cena się zmieni, na przykład obniży, to, to, to zyskujesz na tym, tak? To nie jest tak, że zaklepujesz jakąś cenę, wpłacasz jakieś pieniądze i to, to wszystko, tylko po prostu y, po prostu sobie za, y, zaklepałem i konsolę, i, i Zelda, nie? Tam Breath of the Wild. Miałem też w koszyku i zamówiłem jeden y, dwa Switch. Ale to jest... No to jest... To, to ciężko to nazwać w ogóle grą. Przypowiedzenie, no że ta gra powinna być w zestawie. Z, z, no to znaczy, to jest moja tak opinia. Po pierwsze, powinna być za darmo, nie? za darmo. Powinna być właśnie w zestawie. I e, powinna być jednak ciekawsza. Bo ja sobie obejrzałem ten... E, ten stream Nintendo, nie, nie? On się nazywa Treehouse. Tak, no, tak, tak. No, tak. Czy jakoś tak na pewno wiesz o co chodzi. I tam zaprezentowali chyba wszystkie te gry, które były. I to były po prostu... No, takie dziadostwo, ja takiego dziadostwa dawno nie widziałem, sprzedawanego za prawie pełną cenę, dlatego że 40 dolarów za grę, gdzie klaszczesz w powietrzu w odpowiednim momencie, żeby złapać miecz samurajski, albo udajesz, że po prostu jesz hamburgera taką tylko tak ustawiamy, no to dla mnie to jest największa poruta, jaką widziałem i w momencie, kiedy ja to zobaczyłem, bo ja byłem przekonany, że ten jeden, dwa słyszy, okej, to będą jakieś imprezowe gierki i tak dalej, i że zamówię, że to będzie jakiś taki odpowiednik Wii Sports, oczywiście mniej ubogi, mniej, mniej interesujący, ale jednak to będzie coś więcej niż, niż zestaw popierdółek. Okazało się, że to po prostu jest jeszcze coś gorszego niż zestaw popierdółek, Szczególnie, że tam są jakieś gry, które opierają się na przykład na, na, na, na dźwięku, tak? No co jest ciekawe, nie? że na pewno jest jakaś grupa ludzi, która, która by chciała w, się czymś takim pobawić, ale 100% się zgadzam, że to powinno być w ogóle przyinstalowane w ogóle na Switchu. To no. powinno być za darmo i, i e, w ogóle nie ma mowy, żebym, żebym za to kiedykolwiek zapłacił, bo to w ogóle koło We Sports, czy Sports Resort nawet nie stało. Więc to jest, to jest wielki, wielki błąd marketingowy. No ale no, wiadomo, że no, Nintendo jest teraz w takim momencie, że ci wszyscy wygłodniali fani e, tej marki, no to, to rzucą się na to. I ja szczerze mówiąc, e, z tego wszystkiego, Postanowiłem odkurzyć Wii. Wii, które, które prawda, leżało gdzieś na, na, na, na, na dnie szafy, no bo nie, nie, byłem, nie miałem jakiejś motywacji, żeby grać. Od, od um, ostatniego odcinka to, to właściwie gram tylko na Wii. O, I e, postanowiłem, że skoro kupuję Switcha, już podjąłem taką decyzję i na Switcha jest tylko Zelda, tak, to ja muszę jednak wiedzieć, o co w tych Zeldach chodzi. No. Ja nigdy, wiesz, ja nie jestem fanem klasycznej Zeldy tam jeszcze z, wiesz, z Nintendo, ja, czy na Pegasusie. Ja nigdy w tej te gry nie grałem. Oczywiście próbowałem, odpalałem je, to ja wiem, co to jest, to nie jest żadna tajemnica, ale ja nigdy nie przyszedłem w gry prawda, czyli Okariny, Ocarina of Time, która ma w ogóle rewelacyjny y, utwór. Tam jest chyba Guerdo Gwer Village, nie wiem, czy dobrze wymawiam, ale w ogóle ten utwór... Wersji, w wersji wykonania orkiestry symfonicznej, który jest na, na krążku, który jest dorzucany do limitowanej edycji właśnie Skyward Sword, nie? Te, te ze złotym Willotem i, i tam już takie, takie, takie wydanie na 25-lecie Zeldy. Fenomenalny utwór. I, i wierzysz, już tak, tak się wkręciłem w ten klimat tej, tej, tej Zeldy, prawda? Nie postanowiłem, że jednak no, chyba najłatwiej mi będzie po prostu zagrać w Zeldę, która jest ostatnią zelną, która nie jest żadnym remakiem i tak odś dalej, odświeżeniem, tylko właśnie yy, pełnym, pełnym tytułem i tak wypadło yy, na Skyward Sword. szczególnie, mnie, że ja uwielbiam w no, Wii, no jednak to sterowanie ruchowe i, i ten Wii Motion Plus wykorzystany i to wszystko w tej, tej, tej zadzie jest. I muszę przyznać, że yy, to, jest, to jest tak to jest taki typ dziwny gry, prawda? Że ona jest, ona nie jest pozbawiona przemocy, bo tam jest ta kreskówkowa przemoc. No walczysz z tymi potworami, tam są straszne rzeczy się dzieją, bo tam są jakieś te potwory. Ale ona jest taka ciepła. Ona jest taka yy, pod wieloma względami tak totalnie inna od tego, co normalnie gram, prawda? W jakieś Call of Duty, czy jakieś gry, nawet jakieś dark fantasy, które jakieś Pillars of Eternity i tak dalej gdzie, gdzie, gdzie jest taki ton jest dużo poważniejszy, a tutaj wszystko jest takie właśnie w takim bajkowym stylu. No. Stylistycznie przepięknie wygląda ta, ta, ta, ta gra, dlatego że ona jest dopasowana do możliwości Wii. Wii, która ma powiedzmy bebechy, które mogłyby iść w szanki nie, z PlayStation 2 i, i z oryginalnym Xboxem, ale nie z innymi konsolami z tamtego kresu, czy tam PlayStation 3 i Xbox 360. Ale po prostu w momencie, jak już wiesz, wejdziesz w ten rytm, to później się okazuje, że oprócz właśnie tej całej otoczki, no nie, która, która jeden może odrzucić, bo właśnie jest zbyt bajkowa, zbyt dziecina, to jednak jest no, no ta gra z tym fantastycznym gameplayem. I tak na pewno y, spotkałeś się z tym, że niektórzy mówili, że Arkham Asylum to jest, to jest taka też Zelda, nie? Czy, czy właśnie... Y, niektórzy mówili, że Metroidvania, tylko że Metroidvania to są takie gry, które jednak... Pamiętamy, że one są jak bardziej 2D, nie? Że, że bardziej z platformu kowy mają... Y, znaczy świat jest bardziej właśnie w, w, w dwóch miarach przedstawiony, a Azela jest w pełni wymiarowa. Czyli wiesz, to jest ten świat, gdzie odkrywamy różne miejsca i raz na jakiś czas odkrywamy jakiś, jakiś nowy element, jakąś nową broń, jakieś nowe urządzenie, które otwiera nam nową ścieżkę w grzebu, bo dodaje nam jakąś mechanikę. I... Na, na, na początku to są jakieś takie proste rzeczy typu proca, typu e, żuczek, który lata może tam jakoś coś chwytać, więc jakby mnóstwo takich zagadek, które są w świecie, to są właśnie zbudowane na tym e, i, i przyznam się, że w, jak grałem, to miałem taki mały wyrzut sumienia, że w jednym miejscu, nie wiem, czy to po prostu byłem tak zmęczony i tak dalej, że już nie, nie chciał mi się, to musiałem skorzystać się z solucji, przeczytałem sobie właśnie, co dokładnie powinienem zrobić, ale tak to staram się w tej grze wszystko odkrywać samemu, żeby mieć tą pełną satysfakcję tego, co się dzieje, no i Muszę przyznać, że wciągnąłem się. Wciągnąłem się i też widzę, że w ogóle, jak, jak rozmawiałem ze to Torysław też zaczął grać Skyward Sword, nawet wrzucał ostatnie zdjęcie na swój profil i, i no jest troszeczkę dalej. No, tak przynajmniej jest 10 godzin przede mną, bo to widziałem w ogóle, miał dużo przedmiotów, tam jest jeszcze czas gry rejestrowany i tak dalej. To jest naprawdę sympatyczna gra, która, która oferuje po prostu um, to, co jest najważniejsze, no nie? czyli po prostu taki. Taki, taką, taką rozgrywkę, która, która cię wciąga, która cię nagradza właśnie, wiesz, satysfakcjonuje, wtedy, kiedy, kiedy rozwiązujesz jakiś problem i nad tym problemem za długo nie, nie siedzisz. I właściwie od tamtego momentu, w tym właśnie tak mówiono, musiałem sięgnąć po tą solucję, gdzie rzeczywiście to był taki problem, którego nie wiem, czy bym wpadł, nawet gdybym długo siedział, pewnie bym się sfrustrował w pewnym momencie i, i, i kto wie, jakby się to skończyło, a tak powiedzmy od tamtego momentu już płynnie przez ten świat idei. Nie wiem, czy w ogóle grałeś w Skyward Sword. Nie, nie, nie grałem, nie grałem. Nie, że to jest. Ja, ja, nikt, nikt nie wiem dokładnie, o co chodzi w tych zeldach. Czy one są, wiesz, połączone ze sobą? Czy. Bo, bo jakby dla mnie to jest tak, że każda zelda to jest w ogóle alternatywne uniwersum. Bo, bo tu się akcja dzieje w tej krainie, tu się znaczy, dzieje Ja w wiem, krainie. że są jakieś takie niesamowicie rozbudowane wiesz, analizy tego, co się kiedy działo i, i dlaczego i w którym roku i że to i to, tylko, że ten timeline Zelda to jest tak potwornie skomplikowany, że, że naprawdę trzeba być mocno ogarniętym fanem, żeby go wykorzystać. Go, no tak, ale on jest zawsze młody, on jest zawsze młody ten link i, i z, zawsze Zelda jest gdzieś porwana albo coś robi, gdzieś odchodzi. A no tutaj jest, to jest ciekawy motyw, bo w pewnym momencie, wiesz, widzisz, no nie, że być może ta, ta, ta księżniczka nie została porwana. Może ona coś, jakoś ma misję do wykonania, ale i ta misja jest ważniejsza niż, niż przyjaźń z linkiem, nie? bo tam jest wiesz, taki wątek. Wiesz, no bo to, jest, to jest najlepsze, że, że jak patrzysz na linka czy patrzysz na zelno, to oni wyglądają jak, jak dzieci, nie? że to nie wiem, nastolatkowie. Wiesz, ale, ale sugeruje się jakiś taki, taki wątek romantyczny, ale, ale tam nie ma. Ym, tam nie ma niczego, byś nie mógł pokazać wiesz, w, w, w, w kinie z, jak, z jakimś tym w sensie jest, jest czysta. Czysta, po prostu platoniczna przyjaźń, miłość. To, się, to, jest, wiesz, to, to jest ciekawe w tym wszystkim, nie? ten świat, ale, ale ja w ogóle nie, nie mam takiej potrzeby, żeby się właśnie zagłębiać i, i czytać ten lore, poznawać go. Ja się cieszę tym, co, co znajduję, co obserwuję. Wiesz, sama mechanika mnie bawi. I, i to, jest, to jest super w ogóle. Także. No i właśnie to jest to, że Wii dla mnie to była konsola, wiesz, do, po którą od razu nie sięgnąłem. Ja miałem w ogóle mnóstwo, mnóstwo. Um, jak by to powiedzieć. No, no. Nie, nie, nie lubiłem Wii na początku. Nie podobało mi się to, co robiło Nintendo. I, i przyznam, że trochę mi zajęło, zanim zrozumiałem że Nintendo rzeczywiście zrobiło coś nowego, fenomenalnego. I to już nie chodzi o tych wszystkich ludzi, którzy prawda, odzyskali władzę w nogach, w rękach i tak dalej. I, i dziadków, którzy grają, prawda, w, świetnie się bawią, rehabilitując się, grając w wirtualnego, wirtualne kręgle i tak dalej. Tylko chodzi o to, że po prostu rzeczywiście wprowadzono nowy, nową jakość do, do zabawy przed konsolą. I, i, i nowy sposób tej zabawy. Tylko to trochę nie jest tak, że to nowa jakość kojarzy mi się z czymś, co przychodzi i zostaje, a to jest troszeczkę, powiedziałbym, taka ślepa odnoga, która za czasów Wii zrobiła absolutną rewolucję, próbowały tę rewolucję przeszczepić Microsoft i Sony ze skutkiem, nazwijmy to, przeciętnym, mówiąc delikatnie, natomiast teraz po tam, ile, Wii pewnie jakieś 10 lat temu wyszło, no tak, ale czas to jest... Ale już tak. ta odnoga, ta rewolucja umarła. tak już, już nic po tym nie zostało. Dzisiaj pojawił się taki fajny tekst jednej z firm, która robiła, grę, robiła taką grę Fru na Kinecta. Właśnie mówiąc o tym, że raczej nie ma się to spodziewać żadnych tytułów na Kinecta. Ale, ale wiesz, co to jest najlepsze, że jeśli chodzi o w ogóle PlayStation Move i, i, i Kinecta, to z Kinectem był taki problem, że niepopularność Kinecta z, e, wiesz, z, zniszczyła, powiedzmy, zlikwidowała Kinecta, można powiedzieć, że zrezygnowano z Kinecta, tylko z tego, że to, była, e, to były e, jakieś obietnice, których nie dało się e, zrealizować. Że obiecywano, wiesz, cudawianki, a okazało się, że to była taka kamerka troszeczkę lepsza, śledząca po prostu ruchy, ale nie dało się tak naprawdę grać, dlatego że były zbyt duże opóźnienia, zbyt duże więc kulowały takie gry, gdzie, gdzie nawet ta ameryka nie do końca była potrzebna, gry taneczny, ja jakieś gry taneczne, jakieś fitnessy. mam teorię, że gdyby ta generacja konsol rozpoczęła się w zupełnie innym stylu, to znaczy nie tak, że, że te trzy lata po premierze Microsoft jest daleko z tyłu i tam generalnie chyba osiągnął połowę sprzedanych konsol, jeśli chodzi o porównanie z PlayStation, tylko, gdyby Microsoft i Sony od początku szły web w web, obie konsole sprzedawałyby się bardzo dobrze, to ta generacja mogłaby wyglądać zupełnie inaczej i Kinect mógłby być zupełnie inaczej traktowane, bo Microsoft miał plan, który polegał na tym, że Kinect jest obowiązkowym częścią Twojej konsoli, tak? Na początku przecież mm -hmm. nie było bandli bez Kinecta. Tylko, że masakrycznie słaba sprzedaż w połączeniu z małym brakiem zainteresowania tym sprzętem i ciągłym powtarzaniem na forach, nie na forach w internecie szeroko rozumianych ludzi mówiąc, że o, po co ten kinek z i tak dalej? Gdyby Microsoft, gdyby Xbox był ogromnym sukcesem komercyjnym, to, obowiązek posiadania Kinecta w przypadku każdego posiadacza Xboxa mogło wpłynąć na to, że więcej deweloperów chciałoby robić gry na Kinecta. A gdyby więcej deweloperów chciałoby robić gry na Kinecta, to więcej tych gier by się sprzedawało. A gdyby więcej tych gier się sprzedawało, to wtedy urządzenie wtedy, zostało coraz bardziej wykorzystywane na... No. koło, ale, dla mnie, to jest... się, że to jest to samo błędne koło, które może uderzyć w VR. To znaczy, VR ma potencjał, jak to jest, wspaniale brzmi i wspaniale się powtarza, że potencjał jest, mhm. ale jeżeli nie będzie zaplecza sprzętowego, to nie będzie deweloperów, którzy będą chętni w inwestowanie pieniędzy, w robienie takich gier, które mogłyby innych zachęcić, że to jest, jest akuratnie absolutnie znaczy, zamknięte VR, kółko. Wier ma dużo większy potencjał w tym momencie niż, niż właśnie kiedykolwiek Kinek miał. Dlatego, że kiedy pojawiło się i prawda, tak samo było z, z, de, z Nintendo ds prawda że Nintendo DS na początku to, to, to, to była klapa. To była klapa. Zresztą konsola zanim ona miała tą wersję light i tak dalej, to więc ta miała fatalne wyświetlacz. No, wiele rzeczy po prostu wskazywało na to, że, że to będzie kolejne, kolejna porażka Nintendo. Ale w, pojawiło się kilka tytułów, które nie były skierowane dla, do typowego gracza, tylko były właśnie skierowane do graczy, którzy nigdy wcześniej graczami nie byli. Czyli właśnie jakichś starszych ludzi, no tak mówię starszych ludzi, bo nie o tym powiem ci, ale chodziło o to, że na przykład były jakieś gry typu Sudoku, typu Krzyżówki, typu jak się nazywała taka gra, która testowała twoją tę sprawność... Brain... Brain, e, brain Doctor, taki, Brain Professor. Coś takiego, coś takiego tak, tak, że one, one właśnie te, dawały ci mnóstwo takich zagadek logicznych, jakichś jakiś łamigłówek i tak dalej i to się sprawdziło fantastycznie. Zresztą jedną, jedna z moich ulubionych gier w ogóle na Nintendo DS to są właśnie te kombinacje gry przygodowej i, i, i tych, tych łamigłówek, czyli cała seria profesora Laytona. To jest, to jest fenomenalna zabawa, dlatego że właśnie e, jakby idealnie się, też rozwiązujeś takie jakieś różne zagadki na no, takie małe urządzenia, jednocześnie masz jakąś tam historię, że tam jak to się, się wszystko pcha. Ale stw, st, y, znaleźli nie niszę, tylko stworzyli nowych, nowy, znaczy odkryli nowych odbiorców. To jest, wiesz, jak, jak z tym... Z tym takim dowcipem, no nie, czy tą, tą anegdotą, że, że dwóch, dwóch przedstawicieli dwóch różnych firm produkujących obuwie pojechało do Afryki i jeden przyjechał, mówi, że panie tam nie ma co robić interesów, bo, bo tam nikt w butach nie chodzi. A drugi właśnie mówi, że tam nikt nie ma butów, no nie, robimy fabrykę, no nie, jest super. I właśnie o to chodzi, że Nintendo właśnie zachowało się jak ci, którzy postanowili, że, że bosych ubiorą właśnie w, piękne, w jakieś trzewiki i tak dalej. I okazało się, że to strzełem w dziesiątkę. Tylko później, yy, nagle, później yy, twórcy, znaczy twórcy, przepraszam, nagle, widząc ten niesamowity sukces, Microsoft i yy, Sony, twórcy zupełnie innego typu obuwia postanowili, yy, że, że też będą probytować takie trzewiki. I okazuje się, że wiesz, że akad ich ich yy, yy, użytkownicy nie noszą takiego mówię. No tak jakbyś chciał na przykład, nie wiem, yy, fanom zespołów metalowych yy, nagle zacząć sprzedać lalki Barbie albo jakieś Little Pony. No nie, no to jest, to się w ogóle nie trafia. I, i kwestia właśnie bardziej właśnie z mówem była taka, że oni zupełnie się rozstrzelili ze swojej, yy, z oczekiwaniami i z tymi klientami, który, których mieli. Oni, oni już by nie zdobyli tych klientów, których, których Nintendo zdobyło, yy, bo przykarnęło ich do, do, do swojej konsoli a Microsoft pomyślał troszeczkę o innym aspekcie powiedzmy, tego, tej, tej całej zabawy ruchowej i owszem miał ciekawy pomysł, no super potencjał, ale niestety wiesz, technologia jeszcze nie spełnia tych wymagań które mają użytkownicy, bo próbowano, nie wiem czy, czy pamiętasz ta gra o mechach taka była, ojejku zapomniałem jak o, o się mechach? nazywa. mechach? Tak, znaczy, ojejku, ja to zaraz, zaraz sp sprawdzę, się w, ogóle w międzyczasie taką małą rozpina zaprezentuję, że znamy się, że gdyby twórcy nie sprzedawali nam Kinecta tymi niesamowitymi obietnicami, tylko czymś zupełnie innym. Tak jakby znalazł znalazły swoją niszę i próbowała właśnie pokazywać... Znaczy nisze, nie niszę, bo tam, jest 100 milionów konsol chyba? Mogli od niszy zacząć, ale e, Tylko wyrwie. właśnie, Tak, gdyby właśnie Kinect był sprzedawany jakimś konkretnym, sprytnym pomysłem, tak? Czymś takim, jak pokazywał nam Peter Molino z, tak. Jak to się nazywało? E, Milo. Z Milo, Hello. tylko właśnie, Milo? Gdyby, gdyby takie rzeczy faktycznie się zaczęły pojawiać. Gdyby nie było to tylko i właśnie pierdolą od samego początku, bo ogromny problem jest z wszystkimi tego typu sprzętami, że prędzej czy później ktoś zadaje pytanie: no ale właściwie czemu mam do tego używać kinekta? Czyli pamiętam, tak. że tak było w przypadku chyba Mass Effecta, w którym za pomocą kinekta można było wydawać polecenia Twojej drużynie, bodajże. Mhm, I, a czemu nie może to być zwykłym głośniczkiem przy tym, przy, przy moich ustach, który jest od headsetu? No bo teoretycznie gdyby... tak naprawdę to, to, to, do tego się to sprowadzało, ale jeśli no. chodzi właśnie o Kinecta, to wiesz, że oni mieli w pierwszej, pierwotnej wersji ten Kinect miał nie, no, całkiem niezłe możliwości, ale oni zaczęli wyprówać, nie wiem, czy ze względu na koszty, czy, czy nie, ale wyprówać jakieś elementy i, i tak naprawdę to, co zostało, no to, to znaczy był, był ja w ogóle i Jeśli chodzi o drugiego Kinecta, to ja jestem fanem tego sprzętu i uważam, że straszna szkoda jest taka, że on się... On, on został pochowany i pogrzebany żywcem wręcz, jak jeszcze miał szansę rozwinąć skrzydła, bo drugi kinek, który jest przy, przy Xbox One jest naprawdę fajnym kawałkiem technologii. Pamiętam, że kiedy kupiłem Xbox One, to właśnie Kinek zapewnił mi to, nazwijmy to, doznanie yy, genowości, kiedy to zeskanował mnie i nagle pojawiłem się w grze i było takie wow, ale numer, nie? No, szkoda, szkoda tego potencjału, ale no, z drugiej strony na no, własne życzenie się to tak e, zakończyło, bo wiesz, wo, Microsoft wolał wydać 2 miliardy dolarów, żeby kupić e, Minecrafta, niż, niż żeby też e, połowę z tych pieniędzy wydać na, na promocję tych tytułów, które, które mogłyby. Albo nawet na produkcję gier na, na Kinek. Ja nie wątpię, że, że Microsoft wydaje grupę pieniędzy i setki milionów dolarów poszły na promocję różnych rzeczy, jeśli chodzi o Xboxa i one, i poprzednie i, i Xboxa 360. Ale tak czasami po prostu masz taką, taką perspektywę, nie? Że masz Minecrafta no, i masz to, co rozmawialiśmy właśnie też niedawno, Quantum Break. Grę właściwie no, z minimalną promocją. Grę bardzo szybko zapomnianą, jeśli chodzi o od tego ekskluziva, który, mia, który miała być i tak cieszyć oko na... No ale wracając jeszcze do, do Wii... Czekaj, ale to gra z mychami, bo ja cały czas... Steel Battalion Heavy Armor. A ta Steel Battalion wyszedł w jakiejś formie na, na, na Wii właśnie? Znaczy wiesz, bo najlepsze, że Steel Battalion. Nie, nie, nie ja, ja To jest przejeżdżę. na Kinecta. To jest na Kinecta. Kinecta bo to, bo tak. ja to kojarzę jako ta gra, w której kupowałeś sobie generalnie połowę kokpitu Mecha i wstawiałeś No w właśnie, na, na oryginalnego Xboxa to był właśnie ten Steel Battalion, obsługiwało się tylko i wyłącznie za pomocą tego kontrolera. I, i to była taki, taka konsola, która y, przypominała właśnie y, no, część kokpitu takiego, takiego właśnie, takiej maszyny bojowej, miałeś te wielkie joje i. I no to, to było rewelacyjne, bo to robiło połowę klimatu. Poza tym tam miałeś ten mały ekran, wiesz, tam jakieś rzeczy się działy i tak dalej, więc no, no gra no wprowadzała tak niesamowitą atmosferę. Wiesz. Ja, ja oczywiście nigdy nie miałem przyjemności doznania tego zagrania, ale ja, ja się no oglądałem różnych filmów, naszukałem się tego urządzenia i, i nie wiem. No, nie wiem, czy teraz akademia nie czy byś nie znalazł tego, nie? bo tam powiedzmy jeszcze wtedy, kiedy, kiedy nie było takiej mody na retro, to już wtedy to powiedzmy kosztowało nie wiem, jakieś 150 euro albo i więcej. Teraz być może właśnie ze względu, że to jest taki biały kruk, to, to jeszcze więcej. Ale Steel Battalion Heavy Armor to była gra, która powstała na, na Kinecta i tam był taki dodatek, że grałeś oczywiście też, miałeś JoyPada i grałeś JoyPan, ale pewne rzeczy, pewne robiliś właśnie machając z rękami, wstawając, no po prostu dużo rzeczy wymagało od Ciebie jednak gdy też ciałem. I to niestety się średnio sprawdzało, bo w grze takiej dynamicznej precyzja ruchu jest bardzo ważna. Czyli to wykrywanie tego, że na przykład, nie wiem, chcesz teraz nie wiem, otworzyć coś, wyższej coś i jeśli to robisz na przykład machnięciem ręki i tak dalej, to jeśli kinek nie wykryje tego ruchu ręką poprawnie, no to wiesz, no to się może źle skończyć, więc no... no ja, ja nie pamiętam dokładnie, jakie były recenzje, ale generalnie nie były zbyt pochlebne. Ale to, ale to była gra, która rzeczywiście próbowała zrobić coś dla nieniedzielnego gracza, i niestety no, okazało się, że, że, że, że, to, że, że się nie sprawdziła. Te rozwiązania się nie sprawdziły, i wkrótce, prawda, Microsoft znaczy nie zrezygnował z Kinecta, bo prawda? Bo na, na Xboxie nowym ten kinek się pojawił, to jednak od tamtego czasu to już było widać, że że to nie będzie nic, z czego da się wycisnąć tak naprawdę mm, interesujące tytuły. Szczególnie, że ten, nawet nie wiem, jak bardzo się ten Kinect nowy różnił od tego starego, ale no, był technologicznie lepszy. nie? Miał jakiś, Sprzętowo ja ci nie mam zielonego pojęcia, natomiast jeśli chodzi o samą w sobie formę działania, no to ja nie mam zastrzeżeń. Tego, którymi się bawiłem, mm, tak jak na przykład wspomniane przez mnie wielokrotnie Kung Fu for Kinect, który uważam, że jest absolutnie system <laughs> cellarem, jest, jest cudowny, jest wspaniały, i motyw, kiedy nagle pojawia się w komiksie, to jest takie tak 100% zabawy w zabawie. Mm -hmm. Tam wszystko działa tak, jak powinno. No. Szkoda, no ale się, jak tu się mówi, y, śpieszmy się y, y, takie rzeczy doceniać, bo to są takie nowinki, które trochę trwają, później odchodzą w zapomnienie i niedługo będziemy myśleć o Kinekcie, jak na przykład się myśli o tym power Powerglawie do, do, do Nintendo czy, czy, czy Virtual Boyu. Pytanie, czy tak będziemy myśleć o Wii U, na przykład. Widzisz, Wii U, moim zdaniem no Wii U nie zapadnie w ogóle w pamięci. To było jednak minięcie się z oczekiwaniami fanów, bo nikt nie, nie prosił się o, o, o tabletopada i tak dalej. Tylko wiesz, tak naprawdę jak się patrzy na swój to istnieje ogromne ryzyko podobnych zagrożeń. No tutaj zratuje sytuację, że, że jest przynośne. <śmiech> naprawdę? Myślisz, że to jest taki ten? That's the thing? Znaczy dla wielu ludzi to ma znaczenie, bo Jaki był problem z witą? No z witą był taki problem, że, że znowu wszystko się rozbijało o gry, ale znowu jeśli chciałeś na przykład mieć takie gry, jakie masz na dużych konsolach, to raczej grałeś na tych dużych konsolach. I to jest, ta, to jest też taki, taki problem, yy, yy, jak wymieniłeś yy, jak, jak, jak wcześniej, nie? że to jest kolejne błędne koło, że, że masz pewne oczekiwania co do tego sprzętu, jakie mogą być gry. Twórcy mają pewne oczekiwania do tego, jak się takie gry, jakie Ty chcesz, powinny sprzedawać, a później się okazuje, że one się sprzedają dużo słabiej i jest coraz mniej interesujących gier i nagle okazuje się, że Vita jest bardziej urządzeniem do gier niezależnych, do jakichś takich no, ciągle interesujących tytułów, ale jednak nie jest odpowiednikiem, powiedzmy, przenośnym stacjonarnej konsoli że takich tytułów typu um, Assassin's Creed Liberation, czy, czy Kills on Mercenaries, czy na przykład Uncharted, um, zapomniałem ty pod tytuł Golden Abyss chyba tak się nazywało, że tak, tych tytułów jest tak naprawdę e, jak na lekarstwo na ten sprzęt i... No to... się wydaje, że tytułów na Vita jest bardzo dużo, tylko nie takich, które byś chciał zagrać. Bo jak się przegląda te listy gier, które premiują w danym tygodniu, to Vita stała się absolutnym powiedziałbym, kolebką dziwnych japońskich RPG-ów, jakiś taki gier, które ja widzę, pierwsza słyszę w ogóle tej nazwie, patrzę, wygląda jak Entagras mhm. z tej samej serii. No, no, po prostu może nie dla nas. No tak, ale nie, bo w momencie, kiedy masz Switch, który jednocześnie jest konsolą i stacjonalną, i przenośną, to automatycznie no, gry będziesz robił jednak takie, żeby one wyglądały, czy działały, czy były interesujące dla kogoś, kto i tak więcej czasu spędza grając na telewizorze, a nie na konsoli przynajmniej. A dla kogoś to oczekiwało, że będzie miał właśnie tą możliwość kontynuowania gry w każdym momencie, w każdej chwili i tak dalej. No to wreszcie, powiedzmy, ta możliwość będzie mu dana. No ale nie wiem, no to, to jest. Widzisz, teraz, teraz patrzę trochę na, przez pryzmat tego, że Wii, Wii U się nie, nie sprzedało. Wii było rewelacyjną konsolą, więc wypadałoby, że Switch może być jakimś tam objawieniem, ale co najmniej rok czy dwa lata miną, zanim, można powiedzieć, sprawdzam i, i stwierdzić, czy na pewno Nintendo postąpiło dobrze, bo to może się okazać, wiesz, konsola interesująca, ciekawa, wyjdzie parę dobrych gier, ale jeśli tak naprawdę jak to się mówi, third party, tak? czyli, czyli twórcy typu Ubisoft, typu Electronic Arts, typu, nie wiem, Blizzard, chociaż, nie wiem, Activision, tak nie będą chcieli robić gier na tę konsolę, no to samo Nintendo nie zapełni tego, nie zrobi takiej, takiej palety tytułów wystarczająco interesującej I, i, wiesz, nie wystarczy, że będzie tam Splatoon i będzie kilka części Mario i tak dalej, no to może się okazać, że znowu ta, ta konsola skończy bardzo biednie. Ale Fakt, faktem, przez to, że ta konsola jest tak, tak e, technologicznie odstająca od, od, Xboxa One i, to i na PlayStation wejściu. 4, na wejściu, to na wejściu. w roku, w którym pojawi się Xbox Scorpion. To będzie wymagało tego, żeby po prostu nie będziemy mieć tych samych gier. Ergo, będą to specyficzne. Dobrze. Tak, będą właśnie specyficzne znaczy, dla tej konsoli gry. wszystko i się rozwija plus. o to, ile słyszał, się sprzeda. Znaczy, wiesz co, dużym e, plusem dla twórców, może nie dla graczy, jest to, że to jest konsola, dużo większe ograniczenia niż właśnie te, te, te duże yy, konsole. Czyli gry będą mniejsze, bo musisz się pamiętać, że masz po prostu nie wiem, ograniczenia. Być może musisz wrócić do ograniczeń takie, jakie były, kiedy, kiedy gry wychodziły na, na płytach DVD. Yy, artystycznie powiedzmy. No, no, konsola nie ma takiej mocy dużej, więc trzeba będzie iść w jakąś taką oprawę bardziej wystylizowaną. Być może to będzie kosztowało mniej pracy zespołu, jeśli chodzi o, o, o wiesz, jakieś tworzenie jakichś skomplikowanych tekstur i tak dalej, ale no, no nie wiem, ja, ja, jest coś takiego, że i, i to często się powtarza, że jak artysta głoduje, to znaczy, to, to, to, to ma to ma jakąś taką motywację, do, in, in, jakby inna energia z niego wypływa, że, ten, że, że głodny artysta to, to, to, to fantastyczny artysta. To, płodny artysta. to płodny artysta. A artysta, który jest właśnie takim tłustym kotem, to, to nie ma żadnej motywacji do tego, żeby stworzyć jakieś dzieło, bo, bo, bo, bo nie zależy mu. Nie? I, I oczywiście to jest z grubymi myszy te porównanie ale, ale chciałbym, żeby, żeby na Switcha tworzyli głodni artyści gry. I, I to, to może być jakieś wyjście. Tego porównania, znaczy bo myślę, że chodzi tobie o tutaj o tym na jedzeniu, masz na myśli, że tak powiem zapas technologiczny, w sensie sprzętowy, tak? Że, żeby ludzie, którzy będą robili gry na switch będą musieli wymyślać jakieś fajne koncepcje, nie mogąc po prostu zrobić ładniejszej gry, tak? To wiesz, no, nawet chodzi o, czym... o te zespoły też nawet mniejsze, wiesz, bo, bo, bo masz takie właśnie zespoły, które mają taką siłę przerobową ogromną, więc teoretycznie mogą tak na przykład Ubisoft, nie no, ma tam kilkaset, czy nawet parę tysięcy pracowników i no, taki zespół jest w stwor stanie stworzyć właśnie no, gry z serii Assassin's Creed. No, przynajmniej tak tworzyli, tak? że co roku była nowa część z tej, z tej serii, a to były no, ogromne gry. I, no, i to spowodowało, że, że ludzie się strasznie zaczęli rozczarować poziomem, powiedzmy, tych gier, że one nie, nie wprowadzały nic nowego. Ale kiedy stworzono, prawda, pierwszy Assassin's Creed, kiedy stworzono na przykład drugi Assassin's Creed, to jakby wtedy można powiedzieć, że, yy, że chyba byli bardziej głodni, mimo, że byli dużym zespołem. Ja, ja niestety obawiam się, że w przypadku gier wideo to nie do końca jest działająca analogia, bo dotarliśmy do takiego dziwnego momentu dla branży gier jako takiej całościowej, że wyjście na swoje staje się coraz większym problemem. Przypomnij sobie, ile, ile w zeszłym tak. roku przydać nagłówków pod tytułem Gra XXX sprzedaje się gorzej niż wcześniejsza część lub też Gra XXX sprzedaje się gorzej niż twórcy zakładali. Mhm. No ale to jest też właśnie wina tego przesycenia rynku. Nie? I, I słyszymy o tych fantastycznych sukcesach pojedynczych e, osób. No. Słyszymy o, o, o jakimś wietnamczyku, który stworzył grę Flappy Bird i z dzień się stał milionerem. Ale słyszymy o, o ciężkiej, znaczy ciężkie, no nie wiem, o pracy jednego człowieka, który tworzy grę, która w rankingach no jest przynajmniej w pierwsze dziesiątce, prawda? Mówię o Stardew Jakby jest yy, no jest coś takiego, że jakby nadal, nadal jakby słyszymy o tych sukcesach, no nie? Które dają jakby, znaczy, które, które w, w, no wpływają na wyobraźnię, tak? Bo jeśli słyszysz, że jeden człowiek zrobił grę i na tej grze zarobił miliony, czyli takie trochę powrót do, tego, do tych korzeni, powiedzmy lat 80 kiedy twórcy tworzyli tak, tak, tak zwanych, wiesz, w sypialniach, nie? Że nie było wtedy jeszcze studiów, deweloper, i tak dalej, wiesz, ludzie tworzyli wszystko yy, w zaciszu domowego ogniska, no. Moim zdaniem to są właśnie ci głodni artyści, którzy, yy, no niestety, tylko część z nich, wiesz, jakiś procencik, z tego, co widzimy po prostu, ile gier wychodzi na przykład na Steamie niezależnych, odnosi sukces. To... A ja mam wrażenie, że 2017 rok to będzie rok, w którym Upadnie ogromna ilość małych studiów. Na pewno y, cały czas się coś dzieje w ogóle w branży, jeśli chodzi o duże studia, tak? Że Sony zamyka jakieś studio, y, Microsoft zamyka jakieś studio, nie wiem, inne, Ubisoft, y, nie wiem, ostatnio chyba y, y, słyszeliśmy chyba o, o, o kraj, y, nie kraj, tylko. Krajtek? Krajtek się nazywa. Garilla, ostatnio zostało Garilla zamknięte kamień, tak. którzy robili riks tego na wiara walki machów. No właśnie. I tak się zastanawiasz, co się dzieje z tymi ludźmi, którzy pracowali w tych studiach? Bo wiadomo, że nie wszyscy przejdą do innych studiów. To ostatnio, to w ogóle dla mnie najciekawszym newsem było, tylko że z zupełnie drugiej strony, że zostało otworzone inaczej. W zeszłym roku nie pamiętam, czy to było w maju, czy, czy bardziej już na jesień, ale Disney ogłosił, że wstrzymuje dalsze kontynuację Disney Infinite i w związku z tym zamyka e, Avalanche Productions bodajże, chyba oni się tak. tak nazywali. Żeby nie mylić tych Avalanche z tymi Avalanche chyba Studios od, od Just Cause. W każdym razie oni ich zamknęli i, i, i tyle. Po czym wczoraj czy przedwczoraj poszedł news, że... Warner Brothers Entertainment otwiera po, na powrót to studio właśnie Avalanche po to, żeby zaczęli oni robić gry uwaga, uwaga, związane z Karst 3 pixarowym. A Pixar jest częścią Disneya, jeżeli ktoś by zapomniał. To no jest dla mnie już tak zagmatwane i absurdalne, że wiesz, Warner Bros. W, wykupuje w pewnym sensie, znaczy w, w, odżywia firmę, która będzie robiła grę na podstawie filmu Disneya, nie? No. Znaczy oni na pewno z, y, y, zwietrzyli zwietrzyli e, potencjał w, w całej tej takiej franczyzie związanej z, z, z jakimiś gadżetami. Że e, jesteś dużo więcej w stanie zarobić właśnie na, na, na jakichś gadżetach związanych z, z grami, niż na samych grach czasami. że Dlaczego jest tyle tych wersji limitowanych, kolekcjonerskich i tak dalej? Bo to mają największe przebicie. Te takie plastiki prosto z, z fabryk chińskich i tak dalej, które kosztują powiedzmy w zrobieniu kilka centów, sprzedawane są z, z kilkudziesięciokrotnym przebiciem, prawda, właśnie w, w ładnie zapakowanych pudełkach okraszonych nazwą kolekcjonerska, limitowana edycje, ale no zmienia się, no wiesz no, to jest to jest ciekawe, co się dzieje właśnie ze wszystkim i teraz jak słyszysz właśnie o tym, że, że Skorpio ma być tak naprawdę gdzieś jakimś pecetem w tym wszystkim, ja, ja nie wiem w ogóle czego się spodziewać, no ale Powiedzmy, staram się o tym nie myśleć za dużo. Dlatego, że jest jeszcze tyle gier, które chciałbym zagrać i które nie miałem czasu i teraz właśnie wracam. No, jak powiedziałem, na się świetnie bawię i drugą taką grą, którą, na którą polowałem i, i chciałem bardzo zagrać, to była Trauma Team. I, i na pewno kojarzysz te wszystkie takie gry Um, Zawsze chciał zagrać, powiem Ci, właśnie. Trauma Center, to, to chyba była taka wcześniejsza seria, która też pojawiła się, czy w ogóle ona się wzięła z, z DS-a. Właśnie z tego, z takiego sterowania na tym ekraniku dotykowym, gdzie miedziałeś tym patyczkiem i, i przeprowadzałeś te operacje i to się tu się fajnie sprawdzało, właśnie e, ze względu na specyfikę urządzenia. No tu masz troszeczkę bardziej skomplikowane, no bo masz, ty, masz nam czeka, i jednak e, e, taki WIM oddaje Ci więcej możliwości, jeśli chodzi o sterowanie. I muszę przyznać, że y, bawię się fantastycznie. Chociaż jest takie, y, jest taka różnica w ogóle w poziomie jakości grafiki, chociaż rozdzielczość, nie? że jak przyłączałem się powiedzmy, z jednej, powiedzmy z Wii, żeby później się przyłączyć na przykład, nie na PlayStation 3, żeby sobie odpalić Netflixa czy coś w tym stylu. To sam interfejs jest tak ostak, że lata w pełnym HDN, nie? na tym, że po prostu ci wypala gałki oczne. Ale to, co jest najlepsze w taka e, tego na PlayStation 3 nie ma. Chociaż jeśli masz Move i e, w, no nie wiem, jak, czy tam kiedykolwiek wyszła jakaś taka gra z, z podobną mechaniką, ale, ale nie sądzę, to może powiedzmy, może mieć jakieś takie doświadczenie. E, ale Trauma Center, czy właśnie Trauma Team w przy przypadku Fenomenalna gra. Ja przyznam się, że trochę się napociłem, bo wczoraj przeprowadzałem taką operację, która jest wykonywana pod presją czasu. Masz 10 minut, gdzie musisz naprawdę bardzo szybko się sprężać i autentycznie czujesz zmęczenie, i czy w czy, czy czy w ręce. Ja, jak tam miałem, wiesz, jakieś waciki kładać, czy jakieś wymowałem, jakieś kawałki szkła z, z, z ciała pacjenta, to wiesz, musisz to tak precyzyjnie wziąć, żeby go gdzieś nie naciąć, to mi się autentycznie ręka trzęsła. To sobie mówię, no. to jest to jest na lekarza, prawda? Jeśli mi się tutaj trzęsie z milotem ręka, to prawdopodobnie, jak miał skapel, musiałbym robić coś podobnego na żywo, to. To zapomnij, nie? Ale jest. No, w ogóle trama team to jest bardzo sympatyczna gra, dlatego że w porównaniu do, do, do, do poprzednich części, tam trama center, jest dużo więcej wątków fabularnych. Ta fabuła jest dużo bardziej złożona, że tam masz kilku bohaterów, masz sześciu lekarzy, każdy jest troszeczkę inny, wiesz, czymś innym się specjalizuje. Ja na razie odblokowałem jeden wątek, którym. Który masz jakiegoś yy, więźnia, który został skazany za, za spowodowanie jakiejś masakry. Tam, wiesz, ma wyrok jakiś tam 250 lat więzienia, tak, nie? Tak. Oczywiście on ma amnezję, więc nie pamięta, co zrobił, jak i tak dalej. Jest, jest taki, wiesz, totalnie pozbawiony jakichkolwiek emocji. No i zostaje propozycja od agenta chyba FBI, że jeśli przeprowadzi jakąś operację, to Odejmę mu tam pewne lata z, z wyroku, no i tam za każdym razem za każdą operacją tam kilka lat mu schodzi, no i oczywiście yy, jeszcze nie do tego momentu, że zrobiłem te operacji, że na z, z wyroku z 250 lat zszedłem do zera, to serial dlatego, że dochodzisz do takiego momentu, nie, kiedy wiesz, ten, bo każdy, każda postać ma kilka epizodów i później jest epizod zablokowany kłódeczką, że musisz zrobić epizody innych innych lekarzy i one się nie przeplatają, nie przeplatają ze sobą tak bardzo, niemniej w tym epizodzie, który, który gram, no widzę tych innych lekarzy, więc jakby oni się pojawiają jak gościnnie, tak? ale, ale no, ten element właśnie fabularny jest o tyle ciekawy, że przywodzi mi na myśl po prostu te czasy, kiedy ja e, namiętnie oglądałem anime, gdzie miałeś taką bardzo prostą animację, gdzie miałeś jakieś takie trochę e, zbyt teatralne dialogi, zbyt emocjonalne, ale jakoś no była w tym jakaś taka magia, i to wszystko w, w tym jest. A, a plusem ogromnym e, w ogóle tych fabularnych elementów e, trauma, trauma team jest to, że, że masz głos na przykład Nolana Northa. Nie? Po, o podczas, to jest, bo to jest gra z czasów, kiedy on po prostu się wtedy pojawia we wszystkich Wszędzie tytułach, j, jako, j, j, używając swojego naturalnego głosu. Więc y, y, Nathan Drake, prawda... Operujący, no to jest ciekawe, ciekawe doświadczenie. A te inne postacie to są zwariowani lekarze. Jest w ogóle dziewczyna Maria Torres, która jeździ na motocyklu, mieszka w, chyba w garażu albo w czymś, co wygląda jak, jak, jak garaż zrobiony na, na, na, na małe studio. tak. I jest jest bardziej emocjonalna i właśnie ona mniej operuje, powiedzmy. Ona jest chyba właśnie w, na, nie na intensywnej terapii, tylko jak to się nazywa? OJOM? Nie. OJOM znaczy, to jest tak. to nie. jest no... Nie, nie. Bo chodzi mi o to, że na przykład że, że, że jesteś na dyżurze, prawda, i nie wiem, karetki ci jakieś jakichś takich pacjentów, którzy potrzebują szybkiego, szybkiej pomocy, bo na przykład, nie wiem, to są ofiary jakiegoś pożaru, czy jakiegoś wypadku i tak dalej. Ojejku. <laughs> o -er? o OR? OR? No nieważne. No, nie, nie jestem lekarzem. Ja, niestety, niestety, jesteś... ja, też, ja się kompletnie nie znam na, na tak zwanej mhm. y, nazewnictwie szpitalnym. Tak, tak. Ale, ale gra jest super, bo wiesz, masz, masz w, w pełni em, grę, której, której nie dałoby się właśnie zrobić na, na, na padzie. I wiesz, bo, bo, bo wymagany jest właśnie ten kolor ruchowy, wymagany jest, wiesz, kiedy zszywasz gościa, kiedy tam go tniesz, kiedy podnosisz i, i kładziesz waciki, tam go jeszcze jakąś takim, a dyby, a, jak, jakim, jakąś kamforą, czy czymkolwiek tam go, go przecierasz. To no, jest rewelacja. Strasznie się świetnie bawię. Oczywiście y, próbuje y, y, y, y, Trauma jako tylko jako odskocznie od Skyward Sword, nie? Ale, ale to jest... <grym>, a może w takim przypadku odkurz swoją Amigę i zapoznaj się z Life and Death. No ja pamiętam tę grę, ale, ale ona była. Nie dlaczego? Ja nigdy nie, nie skończyłem jej, ani, ani długo nie grałem, ale sama koncepcja strasznie mi się podobała. I tam ale się ta... nic w nie, nie udało zrobić, dlatego że ja byłem wtedy jeszcze nie znałem dobrze angielskiego, a ona była bardzo jednak skomplikowana, czy ona była, nazwijmy to, um, jak to powiedzieć bardzo rzeczywista, tak, jak tak. tam te czasy. Nawet mimo uproszczonej grafiki, to ona była taka dosyć obrazowa i tam faktycznie było trzeba leczyć tych ludzi, a poziom trudności był taki, że jeżeli kogoś nie wiem, się nie aspiryny, to i tak umierał, nie? No właśnie, no. więc. <laughs> ale, ale ja pamiętam właśnie, że to była gra, która zaskoczyła mnie, że po prostu gry to nie tylko muszą być właśnie jakieś strzelanki, czy platformówki i tak dalej, tylko... tylko... Można i zupełnie w jakimś takim kierunku, który normalne, normalnie by mi nie przyszedł do, do głowy. Tak? Że taki symulator yy, nie wiem, bycia lekarzem. I, i, I co całkiem ciekawe, jak mu tam te czasy oddane. No ale to są moje doświadczenia właśnie. tuż z... żeśmy o kontrolach ruchowym mówili, ale generalnie jest, jestem strasznie podekscytowany yy, na nowo. Odkryłem w sobie znowu dziecko grając na, na, na Wii. I to, mi się brzmi, to brzmi jak dobre dobre nastawienie lat. przed kupnem Switcha. Tak, tylko że obawiam się, że na Switchu... <laughs> jak grasz to... teraz na Wii, będziesz grał na Wii aż do marca, to wtedy jak odpalisz w marcu Zelda, to będziesz zakochany, że jest taka piękna. Znaczy, tylko, że na Switchu nie ma nic, yy, jeśli chodzi o o, o, o te sterowanie, znaczy to w tej Zeldzie nie będzie nic chyba, co, co, co wymaga od ciebie sterowania yy, tymi joyconami w jakiś taki inny sposób, niż ewentualnie przekręcania, w, w, czy przesuwania. Znaczy, mogą być jakieś takie, wiesz, ruchowe, jakieś e, łamigłówki. Nie, ale, ale nie spodziewałem się, żeby to wychodziło poza to, co mieliśmy na przykład w, w PlayStation, PlayStation 3 w six nie? Więc, e, bo pamiętasz jeszcze six To Ta, było, tak, To oczywiście. było to, był, to było chyba w ostatnim momencie wprowadzony nowum przez PlayStation e, przez Sony do PlayStation 3, kiedy zobaczyli właśnie, że, że Wii postanowiło zrobić kontrolę ruchowy. Ja nie wiem, czy pamiętasz ten, ten moment. Mm -hmm. I to było takie, takie, taka zagwozdka, bo też nie było gier. No, były produkcje typu LER. I ja, ja nigdy. Znaczy, ja grałem w LER, mam LER, ale ja nigdy się tak nie rozegrałem. I wiem, że, że LER było, jeśli chodzi o w ogóle to sterowanie, tak nieprzystępne dla wielu ludzi, że w ogóle wprowadzili w pewnym momencie sterowanie z takie tradycyjne padem, nie? Że, że, że kontrolujesz gałkami. I co moje zdaniem burzyło całkowicie ideę tej gry. No, nie? no bo tak jak tworzysz grę pod. Od, masz pewną koncepcję, a nagle musisz, prawda, zmienić sterowanie, ale na koncepcja zostaje taka sama, no to jednak jest, jest coś nie tak, no ale... Ale tyle, jeśli chodzi o mnie, to powiedz mi. Piotrze, ty, co ty ostatnio grałeś? Co u ciebie słychać? Ja zaczynam rok z mocnym postanowieniem nadrabiania zeszłego roku. Bardzo dobre postanowienie. I, I, znaczy, może nawet nie tyle nadrabiania, co kończenia gier. O, może tak. Tych gier, które gdzieś tam w zeszłym roku mi się na początku, a nie dokończyły i aktualnie kończę doksy. O proszę, ale to tak na szczęście nie, nie, nie była to gra, w którą tak bardzo, bardzo dawno grałeś, więc nie musiałeś sobie pewnie wiele rzeczy przypominać. Tak, tak, nie, znaczy generalnie wiesz, po jakichś 20 minutach już wszystko pamiętałem. Natomiast z pewnym zaskoczeniem odkryłem, że fabuła w tej że robi nagle twista, znaczy w sensie e, po takim radosnym, wyluzowanym klimacie, wręcz powiedziałbym w lightowym, nagle okazało się, że tam siedziałem jakieś takie bardziej zaskakujące rzeczy, które kompletnie mnie się nie spodziewało po tym tytule i mhm. dlatego to było takie, o proszę, to ciekawostka. Ale tak jesteś zaskoczony na plus czy na minus? Na plus, na plus. Znaczy ja, ja, ja należę do tych ludzi, którzy się świetnie bawią z, z bożodoksami. Zresztą jeśli nie grałeś, to spróbuj, bo jest tam to demko. No udało mi się w końcu ściągnąć wczoraj, ale jeszcze nie odpalałem, bo chcę sobie taki po prostu poświęcić, bo to chyba jest ograniczenie 3 godzinne i chcę po prostu, wiesz, tak... Tak Ale też nie jest to tak, dobrze. że jak odpalisz, to, to musisz trzy godziny na stop grać, tylko to chyba po prostu są takie trzy godziny... No wiem, no, że tam powiedzmy ci, wiesz, jak pograsz pół godziny, to powiedzmy ci dwie i pół godziny zostanie, tylko że y, obawiam się, że tam jeszcze jakieś dodatkowe loadingi, inne rzeczy spowodują, że, że nie będę mógł tak na szybko poznać... Bardziej mi chodzi o to, żeby po prostu zobaczyć miasto, żeby zobaczyć, co w tej grze można robić, co można zobaczyć i raczej będę traktował to w ogóle jako taki jeśli w ogóle to będzie możliwe, jako taką yy, zabawę w zwiedzanie San Francisco bardziej niż, niż w granie. I, znaczy, z tego co ja się orientuję, to te 3 dm to jest po prostu normalnie pełna wersja gry i masz 3 godziny... No właśnie no, to ok, tylicze, jest tutorial, tak? który trwa tam nie, z 20 minut, załóżmy, ale poza nim robisz już to chcesz. No jeśli dałoby się Miasto go przeskoczyć... to się właściwie no. od razu po to... Nie, nie, nie da się, bo on jest też fabularny nazwijmy to... Mm -hmm, mm -hmm. W każdym razie, jak właśnie przeskoczysz tutorial, no czy przejdziesz tutorial, to po, po się zaczyna grać i wtedy tak naprawdę można być, cokolwiek się chce. No to sympatycznie. A, e, rozmawialiśmy o Shadow Tactics. E, skończyłeś Shadow Tactics? Tak, tak, tak. Skończy. I, e, jest to fajna gra, bo zrezygnujesz to Znaczy, wróć, ono się kończy, Także że grasz. Już myślisz, o, to jest pewnie ostatnia misja. Po czym nagle się okazuje, że wcale nie. Grasz mhm. później, myślisz, o, to pewnie to będzie już koniec gry i nagle okazuje się, że nie. I potem już na końcu, jak jest koniec gry, faktycznie to już po raz trzeci wiesz, że to będzie koniec. Ale ona jest długa i wiadomo, jest że to, to, jest, to jest ten typ gry, gdzie długość gry bardziej wynika z twojego stylu rozgrywki. I przyznam się, że ja nie należę do tych mistrzów takich, którzy przechodzą te, te gry w jakimś niesamowicie krótkim czasie, bo tam jest nawet taki specjalny achievement, ale wydaje mi się, że żeby te, te, te osiągnięcia odblokować, czyli na przykład nie wiem, przejście misji w poniżej 20 minut, w czasie poniżej 20 minut jest no, na tym etapie jak gram możliwe, ale jak się też... Na przykład tak, to jest zabawne, nie? To... Że, że grasz, przechodzisz misję, yy, i robisz coś tam, po czym nagle widzisz te, te wyzwania, które polegają na tym właśnie, że możesz dokładnie tego nie robić. Albo ty mhm. tu grasz dwie i pół godziny i nagle masz skończyć w 15 minut. Takie, tak. Tego się nie da zrobić. Mhm. Ale w ogóle, coś jest ciekawe, że gra ma bardzo interesujący wątek fabularny, znaczy bo sama gry właściwie ona mogłaby być takim... E, taką osadzoną w, właśnie w tej, w, tej, w tej udalnej Japonii takim takim poligonem, gdzie mamy pewne rzeczy do rozwiązania, na przykład nie mamy się gdzieś przy, dostać z punktu A do punktu B i ta fabuła nie powinna mieć takiego większego znaczenia, ale to, że tam jest ten twist, to, że pewne rzeczy y, y, y, y, się zmieniają, nie, oczywiście to, to nie jest coś, co bardzo wpływa na rozgrywkę, nie? ale bardziej y, y, daje jakby tło do tego, dlaczego Akad w tym momencie, no nie, zaczynamy w takiej, takiej sytuacji. Dlaczego mamy jakieś pewne ograniczenia, kiedy powiedzmy yy, wcześniej ich nie mieliśmy, nie? I, i, I to jest, to, to mi się bardzo podoba, dlatego, że właśnie doszedłem do jednego z tych pierwszych yy, niby zakończeń, w sensie <grych> tych pierwszych, jestem w pierwszej, kolejnej tej misji, w której myślę, że już jestem blisko końca i, i w, już ja pamiętam, że chyba byłem przy przy ósmej albo dziewiątej misji, myślałem, że już, że to będzie ostatnia. Później mamy kolejną misję, która wydaje się, że będzie ostatnia. I z tego co się domyślam, to jeszcze jeszcze jedna misja czeka, zanim zanim dowiem się, jak, jak ta intryga pałacowa się, się, kończy no ale I mi się strasznie szedło tak spodobało, dlatego że wymusiła na mnie, żebym jednak przysiadł na pcecie i grał nieprzerwanie, nie, nie jakby to powiedzieć nie rozpraszając się niczym innym. Nawet y, muszę przyznać, że że mało słuchałem jakiś nie wiem, pod, czy podcastu podczas gry, czy, czy, czy czegokolwiek niż tego, co jakby wsłuchiwałem się w ogóle w dźwięki gry, chociaż one nie są takie A tak z jakim dubbingiem? Yy, z, nie gram z japońskim dubbingiem. Oh. Yy, dlatego, że bardzo mi się podoba to, że jest, jest utrzymany pewien pewna stylistyka, jeśli chodzi o akcenty. Że masz yy, no grasz z angielskim, z angielskim dominiem, ale, ale wszystkie postacie mają jakiś specyficzny akcent. Że, że nie ma kogoś, kto mówi jakimś tam wiesz, czystym brytyjskim, amerykańskim akcentem, tylko, tylko to jest jednak e, taki, taki klimacik. Ja natychmiast od razu włączyłem z oryginalną ścieżką. Znaczy, mi się, mi się po prostu nie, nie, nie, nie, lubię czytać z ekranu, Wiesz, że ja już jestem taki stary, że już oczy nie te. Ale, ale no jest, jest, coś klimatycznego oczywiście, prawda, w tym, że, zresztą wiesz, są fani anime, którzy nie uznają w ogóle amerykańskiego dubbingu, czy, czy jakiegokolwiek innego i tylko, tylko japońskiej oryginalnie, no, ale, no, wiesz, można i tak, nie? Ale to ile ile zajęło ci przejście tej gry tak zajść sobie na liczniku tam czy tam na Steamie czy. Gdzie? O, wiesz co, zaraz ci na Steamie powiem od razu. Steam mówi 22 godziny, ale ja, Uuu, ja nigdy nie to wiem panie, czy Steamowa ty... czy ta Steamowa. To, te to Steam bardzo stick, szybko ci zeszło. To czy nie? To dużo Znaczy lepiej niż... ja tak mniej więcej wydaje mi się, co prawda musiałbym teraz przeliczyć, ale że średnio na misję przypadało mi jakieś takie półtorej, dwie godziny czy znaczy ja w ogóle dużo, dużo siedziałem i dużo odsłuchowałem i dużo po prostu y, kosztowało mnie, y, wiesz, obserwowanie tego, co się dzieje, dlatego, że ja przyjąłem taką taktykę y, czasami częściej, czasami y, rzadziej, że właściwie czyściłem mapę z przeciwników, żeby mieć taką swobodę w, w działaniu, że w, wyciągałem ich troszeczkę jak na sznureczku, prawda? Jeden po drugim. Dopiero w pewnym momencie, jak, jak okazało się, że mogłem, nie wiem, coś... Ja, coś zrobić szybciej, gdzieś przebiec, coś mogę ominąć, to zacząłem y, to wykorzystywać, ale ja mam teraz na liczniku, ale to już jest przekłamane, bo mi się wydaje, że od, od gry mogłem odchodzić i zostawić ją włączoną i tak dalej, ale mój Steam pokazuje 30 godzin, więc... więc y, no ale to już jestem przy końcu, więc myślę, że tam 32, 33 godziny... Wiesz to będzie co, tam... ale ja tak sobie teraz myślę, że próbuję skojarzyć kolejność misji. Czy miałeś taką misję, która polegała na tym, że... Y, powiem tak, że jeżeli ją miałeś, to skojarzysz, że można ją było rozwiązać za pomocą herbaty. Tak, tak. To to miałeś, stop... Tak, no właśnie, to było no. tam wcześniej. Chociaż ja przyznam, że e... na pewno straciłem jakieś pół godziny czy, czy, czy godzinkę więcej, dlatego, że po, po tym jak zakończyłem ją w sposób taki. Bo tam jest, bo są dwa sposoby. Kilka tak? możliwości, tak, tak. tak. Czyli znaczy, to jest... trzy, tak naprawdę. Czyli znaczy, akad zrobiłem to na dwa sposoby. I to nie jest duże zdradzenie, dlatego że to akad jest podane powiedzmy na początku misji, nie? Jak możesz ją rozwiązać? Możesz, jest możesz w briefingu. Rozwiązać... Tak, w briefingu, że możesz tym dziadkiem snajperem tylko oczywiście to nie jest takie proste, że o, widzę koleś i strzelam i go zabijam, tylko tam jest oczywiście jest pewna sekwencja, która wymaga od Ciebie, żebyś do punktu, w którym cel będzie wyraźnie widoczny, czyli na, na linii strzału, no nie? No trzeba, powiedzmy, ten cel do tego miejsca doprowadzić i to oczywiście jest tam też taka zabawa w to wszystko. Albo można właśnie wziąć i otruć cel no poprzez herbatę, którą, którą e, pije w odstępach dosyć równych, ale to jest najlepsze pokazane, że to jest fabularnie, jest tak, że on, nie, to nie jest tak, że on co 5 minut tą herbatę pije, tylko że co 5 minut jest nieznawany nie? Tak. I, że i, dlatego, to, i ciągle coś napić herbatę ciągle nie jest to i Raz nie taka, albo się źle, za krótko zaparzona, za długo, za, za kwaśna, za słodka. To tam. Myślę, się najbardziej, najbardziej mi się w tej grze podoba to, że to jest tak, że zaczyna się misja, patrzysz sobie na układ przeciwników i tak dalej i tak myślę, że no nie, nie da się. Ta, tego się absolutnie nie da w stanie zrobić, wszyscy widzą siebie cały czas, nie jesteś w stanie nikogo, nie ma opcji. Mm -hmm. potem zaczynasz rzeźbić i znajdujesz w końcu ten pierwszy wyłom, gdzie można zacząć i potem to idzie tak trochę jak po sznureczku nie? bo to zazwyczaj, przynajmniej ja grem, tak. ja w ten sposób, że jak już znalazłem to miejsce, gdzie trzeba pociągnąć to potem ten, potem ten, potem ten strażnik, potem ten strażnik, o jestem już przy celu potem to, potem to i potem siąto. to dlatego no tak ja Co bardzo prawda, lubię Yuki Ona jest były też idealna. takie misje, mm -hmm. gdzie właściwie robiłem je całkowicie przekradając się tam eliminując tylko i wyłącznie dwie czy trzy postacie Albo, bo wiesz, bo było ich tak, tak dużo że, że właśnie wolałem się przekradać. To mhm. no jest ta misja z oblężeniem, gdzie, gdzie ja tak naprawdę to, bo tam jest tak, że możesz jakby dostać się gdzieś i coś zrobić, no nie? A, a możesz powiedzmy, nie, nie czyszcząc powiedzmy całej tej mapy, a możesz właśnie zrobić tak, że, wiesz, że, że pomagasz tym, tym, tym sojusznikom w ataku na tą twierdzę, Jednocześnie czyszcząc, prawda, wszystko dookoła. Ale też mi trochę zajęło czasu, zanim właśnie tak wyskubałem, wyskubałem każdego przeciwnika. No i to jest, to jest coś, co mi się bardzo w tej grze podoba jednak. Czy miałeś tak, że czasami brakowało ci drugiej ręki? Wiesz co, to, czasami to ja prosiłem o, o aktywną pauzę, ale niestety, no, to by było wtedy chyba zbyt proste. To byłaby wtedy zbyt prosta mhm. gra, bo sam fakt, że tam możesz kolejkować, znaczy nie możesz kolekować, ale możesz zaplanować konkretne za, tak, czynności tak. i, i, i zsynchronizować je. Tak? To, jest, to jest bardzo dobre i parę razy naprawdę no, bez tego bym bym misji nie przeszedł, ale jednak przyzwyczają się na przykład do korzystania z umiejętności Yuki, jako, jako, jako naprawdę bardzo sprytnej dziewczyny, która podkłada pułapkę, przywołuje przeciwnika z, z jakiejś większej odległością w tą pułapkę schodzić, później go ciągam albo coś takiego I, i, i to się sprawdza świetnie. Oczywiście tam staruszek ma to jakieś zwierzątko, to które jest które e też... Czerwona panda. Czerwona panda, tak, która, która odwraca uwagę, skupia uwagę i tak dalej, ale... To, że każda postać ma właśnie ten, ta, taką specjalną umiejętność, to oczywiście to jest kilka, klucz. Kilka w ogóle, nie? Tak, tak, to jest klucz, ale czasami to jest tak, że na przykład, nie wiem, yy, zastanawiam się, czy, czy staruszek mając tylko trzy naboje do tej swojej snajperki powinien na przykład zastrzelić tego przeciwnika, bo może w pewnym momencie będzie mi jego broń bardziej potrzebna w innej sytuacji. Czyli ja właśnie I, starałem się i... snajperki prawie w ogóle nie używać z tego powodu, o którym mówisz. No tak, ja w ogóle właściwie prawie bomb nie używam, bo, bo, bo jedna bomba i też nie wiesz, kiedy ją używam. Oczywiście w, w tej misji, która jest w tym, tym deszczu taka nie wiem, czy pamiętasz, gdzie po gdzie raz pierwszy się pojawia kwestia kałuż, nie? Czyli, czyli kiedy stąpasz po kałuży, to, to, to ona wytwarza tak. głośne W polach ryżowych. Tak, w polach ryżowych. Tak, w ja momencie... tam dużo, dużo krwi sobie na problem na tej misji, na samym początku, bo, bo na samym początku bardzo ciężko było mi się właśnie jakoś tam odnaleźć, bo wydawało mi się, że zewsząd jestem otoczony. Tam jest bardzo dużo takich miejsc, tych, tych, tych polach ryżowych, tych trawie, że przeciwnicy chodzą, a ty w tej... tej bo to jest taka szaruwa właśnie od tej, tej burzy, ty ich nie widzisz. I parę razy było tak, że ja po prostu... Gdzie, skąd, jak? I dopiero później, już, już przyzwyczajono do tego, że zawsze gdzieś ten przeciwnik będzie, to ja sobie po prawda namierzałem go, podświetlałem i dopiero później kombinowałem, co mogę zrobić w danym momencie, żeby mnie ten ukryty w, tym, w tych polach ryżowych przeciwnik nie... Nie widziałem. mnie. I to w ogóle to, że te, te, te mapy się zmieniają właśnie pod tym względem, wiesz, tak? że pogoda ma znaczenie, także, że zima, że deszcz, że wichura i tak dalej, że to jest, że pora dnia, że noc, że to wszystko. Wprowadza taki fajny element, że każdy misja mechanik, jest... bardzo dużo mechanik, który się zmienia z misji na misję. Właśnie dokładnie to, o czym mówisz, że jak jest ciemno, to jest zupełnie inaczej. Jak jest jasno, to jesteś jak deszcz pada, jak to, jak tamto, jak siamto. Mm -hmm. I też mi się bardzo podobało, nie wiem, czy to robisz, czy nie, że umiejętności postaci można bardzo łatwo w kombosy łączyć. Rzadko y tak, tak, tak to synchronizuje. Ale, ale kilka razy to znaczy, zrobiłem, no W tak. sensie, że nie tak... Dam przykład. Ja uwielbiałem robić za pomocą Yuki i tego, tego głównego ninjasa, nie pamiętam, jak on się już nazywał. Robiłem w ten sposób, że stawałem gdzieś Yuki za jakimś, nazwijmy to, takim wiesz, skrytką Aha. i gwizdałem z tego gwizdadełka, co zwabiało jakiegoś strażnika i w tym momencie, kiedy strażnik podszedł na odpowiednią odległość, to główny ninja rzucił w niego shurikenem. Mhm. Na przykład, nie? W ten sposób. Albo no generalnie takich tego typu właśnie w połączeń łączących kilka różnych umiejętności postaci, dzięki czemu one są bardziej skuteczne, tam całkiem sporo można robić. W ogóle, żeby pokonać samurajów, nie mając mur... mugena. mugena, on się Mugenia, Mugena tak. To y, musisz właśnie zastosować jakieś takie kombo że najpierw strzelić do, do samuraja z tej broni, z, z tego pistoletu i później zaatakować go właśnie mieczem i to jest, to jest bardzo trudne i jeszcze mi się tak nie udało, żebym na przykład zabił samuraja nie Mugenem i wyszedł z tego bez szwanku. Naprawdę y, oni są nieodporni na pułapki na kobiece wdzięki i tak dalej. Zresztą Aiko... Właśnie to jest straszne, jak jesteś przebrany i na luzaczku sobie chodzisz między wszystkimi, po czym nagle totalnie zapominasz o tym, że samuraj ciebie rozpozna, nie? Tak, tak, tak. <gry> Zresztą w ogóle Aiko jest no, świetną postacią, ale zdecydowanie... E, najmniej z niej korzystałem, ze względu na to, że... E, znaczy jest jedna misja taka, że właściwie no bez niej się nie da e, przejść oczywiście. W klasztorze, e, tak? Czy, e, już nie pamiętam, znaczy, ale to jest tak, że po prostu to, to jest chyba ta nocna misja, e, w której, której musisz... E, znaczy no, to, to, że ona ma przebranie, to, się, to wiesz, to, to w momencie, kiedy, kiedy nikt cię nie rozpoznaje oprócz samoryw, to jesteś w stanie całą mapę przejść, niezauważony i tam jest taki właśnie moment, że w pewnym momencie... Na końcu misji mogę swobodnie kogoś podsłuchać, nie będąc, nie, nie przejmując się w ogóle przeciwnikami, ale to bardziej mi chodzi o to, że, że Aiko ma dwie umiejętności, które, które, się, które są no, na papierze bardzo, bardzo dobre. Jedna się świetnie sprawdza, tylko wymaga tego, żeby było przebranie na mapie do znalezienia. I na przykład w jednej misji, w której miałem do dyspozycji wszystkich pięciu, wszystkie pięć postaci, na przykład Aiko zupełnie mi się tam nie przydawało, bo ona nie miała no właściwie byłaby bezużyteczna, nie? Ona nie miała nie miała przebrania i nie mogłem wykorzystywać na przykład jej umiejętności odwracania uwagi czy zagadywania przeciwników A znowu druga umiejętność, która w której rzuca jakąś taką bombę pieprzową, która, która ogranicza pole widzenia na kilka sekund w, w, w no też jest fajne, ale to już właśnie wymaga, żebyś bardzo synchronizował mm -hmm. e, wszystkie ruchy, czyli na przykład rzucę tą bombę i od razu e, mam e, zapisane kolejkowanie, że na przykład e, nie, gdzieś przebiegnę, coś zrobię i tak dalej. No, ale to jest, to jest to, że gdyby gdyby gra wymagała od ciebie, żebyś częściej korzystał z kąta, to mi się wydaje, że byłoby ciężko na przykład czasami wpaść na nie. A kiedy możesz eksperymentować i sam odkrywać pewne komba, no to ci dodaje pewną satysfakcję, ale też nie wymusza od ciebie, żebyś żebyś dokładnie robił wszystko, jak planują, planują twórcy. I to jest też pokazane, że każda mapa właściwie ma kilka ścieżek i, i, i jest jedna mapa, która to właściwie, jak, jak na nią patrzyłem, no to jest ogromna, a ja wykorzystałem dosłownie wąski, wąski przesmyk gdzieś z boku. Żeby, żeby żeby, ukończyć misję. I, i byłem yy, bardzo ciekawy, co by było, gdybym zupełnie inaczej tę kwestię rozwiązał. No ale ja generalnie przyznam, świetnie się bawię i yy, chcę już, powiedzmy, jak najszybciej skończyć tą ostatnią misję, żeby już nie mieć takiego, wiesz, przeskoku między Skyward Sword'a właśnie Shadow Tactics, ale ale yy... No, bardzo polecam. Zresztą to jest, jest gra, która cieszę się, że, że, że wyszła i być może właśnie na dobrym momencie, bo gdyby ona wyszła w momencie, kiedy czy w, w jednym aspekcie złym momencie, bo y, nie załapała się w rankingach na grę roku, y, przynajmniej nie, nie na wysokich miejscach, ale z drugiej strony, ona się pojawia w takim momencie, kiedy y, jest czas z nią grać, a nie y, bo, bo jeszcze nie wyszły właśnie Zeldy, Mass Efekty y, y, i inne no, takie duże tytuły, które więcej czasu by nam zajęły. Ja mam takie wrażenie, o czym już mówiłem na samym początku, że teraz e, zawsze są jakieś premiery. No, no. absolutnie, absolutnie nie, ma, nie ma momentu, kiedy by nie było jakichś gier, które teoretycznie rzecz biorąc byłyby warte zainteresowania. Mm -hmm, mm -hmm. Możemy końcikiem kulturalnym skończyć, jak chcesz, jak, jak coś ciekawego widziałeś albo przeczytałeś. E, tak. przeczytałem czytałem jedną książkę ostatnio, ale to będzie dziwne bardzo, bo <głos》> to jest raczej książka, o której chyba wszyscy słyszeli albo wszyscy mogli o słyszeć, bo to jest książka, która ma 100 lat. O proszę. Okay. Mhm. Tak mi się wydaje. To jest książka autorstwa pana Roald Dala. Kojarzysz tego autora? Nie, nie. Roald Dala. On napisał czy coś kojarzy, ale, ale... Charlie i fabryka czekolady albo napisał y, bardzo fajny gigant uh -huh. który ostatnio był ekranizowany przez Spielberga i napisał BFG. również taką książkę Najlepszy, która się nazywa Matylda która również uh -huh. miała ekranizację którą na pewno kojarzy z lat 90 y, gdzie grał m.in. innymi Danny DeVito uh -huh. tam była taka charakterystyczna e, pani dyrektor szkoły, która wyglądała jak faszystka, tylko taka była wielka i w ogóle... To jest książka, ten, ten film, o którym mówię, to jest absolutnie na podstawie tej książki. Film jest z 1996 roku, bo zacznąłem. A e, książka jest starsza i tak się zdarzyło, że czytałem ją w Turkce przed nam i przeczytaliśmy ją dosyć szybko. Natomiast e, czytałem się fundamentalnie. I to jest najważniejsze, nie? że po prostu Dlatego historia... o tym już bo to jest, no, to jest absolutnie książka dla dzieci. No, zresztą jak, jak po innych książkach tego autora mogliście się domyśleć, no bo i Charlie, mm -hmm. i Fabryka czekolady i bardzo fajny gigant, mm -hmm. BFG, to są książki, dla, znaczy to są opowieści dla dzieci, filmy, w tym przypadku też książka, ale powiem szczerze, jestem skłonny powiedzieć, że jak ktoś znajdzie chwilę wolnego czasu, to warto się z nią zapoznać. Historia jest taka, bo ona jest, to jest książka dla dzieci, ale z takim, wiesz, twistem w stylu na przykład Mikołajka. Czyli mhm, mamy sobie opowieść o dziewczynce, która ma na imię Matylda. Jej rodzice, powiedzielibyśmy z dzisiejszego punktu widzenia, są to, mm, powiedziałbym, patologicznym rodziną. To znaczy, jej ojciec jest sprzedawcą samochodów, których lubi się tym, że jest oszustem i nawet w którymś momencie opisuje właśnie swojej córce, nie, to synowi, w jaki sposób należy oszukiwać tych idiotów, najwymiaków, żeby, żeby odjeżdżali zadowolenie, a potem się to auto rozwalało. Jego ma, jej matka cały czas, który spędza w domu, to spędza grając w bingo w jakimś tam mieście oddalonym 40 km od domu Matyldy, a jakikolwiek czas to już spędza rodzina razem, to jedząc odgrzewane jedzenie w plastikowych tackach, siedząc przed telewizorem. Ciężko mi uwierzyć, że to jest książka dla dzieci w takim razie. I historia polega na tym, że Matylda, której generalnie nie za bardzo to pasuje, w którymś momencie przypadkiem odkrywa czytanie. Ona jest jakoś tam, nie wiem, pięciolatką, czy, czy coś w tym stylu. Mhm. I odkrywa, że może chodzić do biblioteki. I w momencie, w którym zaczyna chodzić do biblioteki, to tam w przeciągu kilku chwil przeczyta wszystkie książki dla dzieci, jakie istnieją, więc zaczyna czytać książki dla dorosłych. I po prostu generalnie to jest taka wiesz, wyjątkowa dziewczynka, która jest w bardzo dziwnej sytuacji rodzinnej. No i potem intryga tam się, się rozrasta, bo idzie do szkoły. Szkoła też jest opisana w bardzo wyjątkowy sposób. Dyrektorką szkoły jest osoba, która... E, nienawidzi dzieci i nazywa ich śmierdzącymi gnojami e, i na przykład wiesz sam, no, Charlie i Fabryka Czekolady też był taki momentami zaskakujący. tutaj na przykład jest scena, Aha. która kiedy pani dyrektor zobaczyła, że jedna z dziewczynek ma długie warkoczyki to chwyciła je za te warkoczyki i rzuciła nią czy tak jak się kulą rzuca wiesz, tak, że kręcą, kręcą, kręcą, kręcą i wystrzeliła ją na, na, wiesz, na działkę, która jest tam dwa domy dalej czy coś w tym stylu i dziewczynka wylądowała w trawie natomiast no jakkolwiek by to śmiesznie brzmiało jest to bardzo sympatyczna książka e, moja córka się strasznie podobała szczerze mówiąc ja też nie mogłem się doczekać żeby, no bo wiadomo, że jak jej czytamy jeden rozdział przed snem to, to, to nie mogłem usiąść w międzyczasie i przeczytać całej książki jednego wieczora mm -hmm. tylko musiałem sam się ograniczyć do tego czytania jeden rozdział dziennie e, i jak ktoś nie zna ja domyślam się, że być może to jest jakaś kultowa w ogóle wiesz książka jak, jak, nie, jak Narnia albo jak, jak, jak tego typu lektury ale, ale ja akurat nie wiedziałem i też nie miałem zielonego pojęcia, że to jest na podstawie, znaczy, że ten film z lat 90. był na podstawie tej książki. Ale warto obejrzeć i przeczytać książkę też. Przyjemna, mm. miła lektura. No ja a takich, takich, bo powiedziałeś właśnie na przykład tego, że tam stuletnie, że 100 lat temu tam, nie że autor się urodził 100 lat temu, czy, czy napisał pierwszą książkę 100 lat temu? Stolecie, znaczy właśnie na, na książce była, ojejku, na książce było, było taka naklejeczka, że to jest stolecie Eee, rozpoczęcia, czy urodzin, tak, bo on się urodził w 1916 roku. Aha, no, no, no to, to, ma, to jest w sensie, że ten, że pozostawiam się, ta książka napisana była 100 lat temu, tam, wiesz, sprzedawca samochodu i tak dalej, bo, bo film to pamiętam, że książka się chyba współcześnie działa nie, że tam jak tak, tak to było zrobione. Wszedłem sobie na jego, na w ogóle stronę w i zobaczyłem, że on też napisał książkę, która się nazywa The Gremlins. I zastanawiam się, czy to są tak gremliny. Nie, nie, nie. nie. No, znaczy, nie bo wiem. generalnie gremliny to jest, to jest określenie na, na jakieś takie stworki, które chyba przeszkadzały lotnikom. Do to, tego to, to, to, to by się trzeba nawiązać, ale, ale gremliny to z było tego same, ciekawe, co to... to z 43 roku. No, to na pewno nie. To, to nie. Gremlin to raczej był taki oryginalny scenarz, ale samo, samo pojęcie gremlinów to właśnie się bierze właśnie z tym, że jak coś w samolocie nie działało, czy jakaś była osterka, to się to zwalało na gremliny. Ja nie pamiętam dokładnie jak to jest, ale chyba ta anegdota czy, czy w filmie Gremlin czy gdzieś jest, czy przez twórców podczas komentarzu do, do, do filmu jest wyjaśniana. No, ale, ale kto no, wie, może właśnie jest twórcą pojęcia gremliny. Cholera wie. No tutaj właśnie widzę, że, że w, też we wpisie w Wikipedii o Gremlinach, o książce, jest stwierdzenie, że film Gremliny był luźno zainspirowany postaciami, jako że małe, wredne, niszczące stworki tak. tworzą się z małych futrzaków. No, no. no Być może właśnie ten, no, jest jakiś jednak związek. Tak. Słuchaj, a jeszcze tak trochę w, nazwijmy to, w dziale kulturowym, kulturce. Co sądzisz o grze na podstawie Czas Apokalipsy? No to jest chyba jakiś taki świeży, świeży nios, prawda? I niektórzy... Wczoraj. No właśnie. To niektórzy mają o... na A, widzisz, czyli to jednak będzie... Widzisz, bo to jest ciekawe, bo niby grom, grze ma patronować, czy nawet być zaangażowany to, Francis jest Ford Jest jest wprost za, za zaangażowany niby Coppola, nie? No. A z tego, co wiem, to on jest, to tak mu specjalnie w ogóle na nakręceniu na filmu mu specjalnie nie zależy. Francis Ford Coppola ma winiarię, winiarnię, która, która jest naprawdę no, dla niego jakby takim głównym konikiem. I z tego, co wiem, to on tam e, kiedyś opowiadał chyba w wywiadzie u Howarda Sterna, że on właściwie nie musi pracować, bo on ma e, z tantiem, czy z jakichś innych, e, wiesz... Rzeczy związanych z ojcem krzesnym, no że on ma tyle pieniędzy, że właściwie to, co zarabia na winiarni, cały czas inwestuje w nią i rozbudowuje i sobie żyje, no nie? więc ja w ogóle nie widzę jakiegoś takiego sensu w powstaniu tej, grzy, tej gry. A czy mi się wydaje, że wiesz, jego nazwisko to tam jest na zasadzie, że on jest bardzo tam padło takie piękny, piękny zwrot żafronskut polacji excited? To no, tak jak, jak, jak, jak Steven Spielberg był excited, jak widział pierwsze, pierwsze, te, pierwsze elementy rozgrywki IT. E nie? Poczekaj, ja teraz tak skończę. Czy przypadkiem Steven Spielberg nie ma jakiegoś serialu hala robić? Znaczy, on, on, on ma firmę producentów. Coś... Wiesz, to, to jest tak, że Steven Spielberg e, on po prostu może swoim na, na, nazwiskiem obkleić setki produkcji, ale tak. Masz 100% racji. Tam ale, na jakimś ale, ale, coś było, nie? No, ale to chyba się rozmyło jeszcze w okolicach Halo 4, mi się wydaje. I przy Halo 5 też totalnie o tym zapomnieli. Chociaż ja nie wiem, bo, bo w sumie powstały te seriale, bo miałeś tam chyba uh, Into Dawn, nie? czy tam jakiś, no, jakieś parę... Proszę się bardzo, słuchaj, 6 sierpień 2016 roku. Steven Spielberg Halo TV show is still alive, but we still don't know much about it. No właśnie, czyli... I może jest gdzieś tam w produkcji. Nie wiem, przy premierze szóstki będzie wielkie boom. Co? mi się wydaje, że zarzucili ten projekt ze względu na to, że wiesz, że jednak seriale to jest zupełnie inna para koloszy zupełnie inne budżety. No. może Netflix zrobi ja, nie <laughs> zdziwiłbym się chociaż Netflix teraz tak obładowa jakimiś różnymi produkcjami, które obkleja też tą naklejką Netflix Original że że że oni przystopowali, że w tym momencie Amazon Prime robi ciekawsze produkcje tylko Amazon Prime ma problem z tym, że właściwie te produkty są dostępne tylko, w, ja wiem, w dwóch może kilku, czy trzech krajach na całym, wiesz, na całym świecie, wiesz, już ta usługa jest dostępna, a masz tak naprawdę kilka, kilka wybranych tytułów, więc to mnie męczy, no ale to, nie wiem, czy opowiadałem o Boschu i, i innych takich serialach, ale naprawdę bardzo fajne, Sneaky Peed jest też bardzo ciekawym serialem, ale... Wracając do apokalipsy, do gry, tak. tak. A więc projekt takich starterów się pojawił. Pojawił się w ten sposób, że pojawiły się tam jakieś absolutnie urywkowe fragmenty gameplayu, które wyglądały tak, no, powiedziałbym, Era PS3, Welcome to. Eee, oczywiście nie sposób od razu nie myśleć o, mimo że klimat zupełnie inny, ale nie sposób nie myśleć o. Eee, Ojejku. Mm, a o No to bo coś to też, też widziałem, ale Speck to była jednak taka gra, niekich starterów, to była gra pełną gębą i tak, świetny tak, shooter, tak, tak, tak. i fabularnie dosyć podsta. Znaczy to, co, to, co, to, co pokazali na tych, na tych fragmentach filmiku, to wygląda biednie bardzo, jeśli chodzi o grafikę i generalnie animację i tak dalej. E, mimo, że to był tylko i wyłącznie jakiś super prosty prosty po prostu mm, filmik, no w zapowiedzi są szumne bardzo. Zbierane jest 900 tysięcy dolarów, uzbierało się do tej pory 80 niecałe. Uuu. No nie, no ale to wiesz, jeden dzień czy tam dwa dni trwa zbiórka na razie, to, to nie jest tak, że, że od razu już należy przekreślać. Natomiast mm, ja mam wrażenie, że jest trochę za późno. To znaczy e, czas apokalipsy e, jest filmem kultowym dla ciebie czy dla mnie, czy dla ludzi w naszym wieku, ale dla dzisiejszych dwudziestokilkulatków nie mówi absolutnie nic. Znaczy no przesadzam, prze, grubo przesadzam, że nie mówi absolutnie nic, ale to nie jest tak, że wiesz, że im się zatrzęsły z, z emocji brwi. Znaczy, to jest w ogóle film bardzo ciężki w odbiorze i mi się wydaje, że w tym momencie e, on zupełnie by nie trafił, bo, bo, bo nawet nie ma tego kontekstu. Wiesz, la, la, la, ty, to, był, to był film, który, który no, działał się w bardzo bliskim e, czasie po właśnie wiesz, i czy wojnie w Korei, czy wojnie w Wietnamie i tak dalej. jakby To jeszcze w ludziach się działo. My żyjemy w takich czasach, że wojna jest, stała się takim z czymś, co się dzieje na Bliskim Wschodzie i tak dalej. Tam ludzie giną, setki tysięcy, ale o tym się nie myśli. I A tu jest, no... To jest interesujący w ogóle ten, ten temat. Mi się bardzo, bardzo... Podoba to, że chcą zrobić powiedzmy coś ambitnego, ale my widzieliśmy już mnóstwo ambitnych gier i tak dalej. Nie trzeba im dawać naklejki apokalipsa teraz, nie? Czy coś takiego. No ale wiesz, ten Sport pola jest excited. Jak ktoś chce się ciąć żyletkami i grać naprawdę trudną grę w tych klimatach, to niech sobie właśnie odpali emulator. Albo ewentualnie chyba, nie mogła ta wyjść gra na, na, na PC-ty. Lost Patrol. To była gra z amigi, którą którą, no, nie chcę powiedzieć polecam, ale ona jest, ale ona jest bardzo ciekawa. I jeśli e, e, ktoś e, nie, ma, nie ma możliwości zagrania, to niech sobie po prostu zobaczy, jak to wygląda na, e, na YouTubie. Nie wiem, czy pamiętasz e, o co tam chodziło. Ale nie właśnie miał, musiałeś nie. przejść po prostu przez dżunglę, miałeś różne perpetie, ale to było w taki sposób pokazane, że musiałeś dbać o morale e, swojego tego i oczywiście o ich kondycję i, i, i, i miałeś potyczki z innymi z przeciwnikiem, wiesz, z wrogiem, nie? tam wietnamczycy gdzieś, Wietką, gdzie się pojawiał i... i... No to była naprawdę gra taka, którą e, mi nigdy osobiście się nie udało ukończyć. E, o ile pamiętam, widziałem zakończenie, bo właśnie na YouTubie, ale, ale... tak, żeby samemu przejść w, przez tą dżunglę i, i, i przeżyć to niestety nie. Zawsze, zawsze gdzieś morale albo jakieś inne elementy e, no, kończyły się. Mi się. jak zawsze w środku takich, nazwijmy to, głośnych zbiorów na Kickstarterze, Podobają mi się te najbardziej absurdalne progi. E, tutaj zawsze, ja. zawsze ktoś się. Butelka wina, fascista, to I kupuje. Tu najbardziej absurdalny próg e, jest 10 tysięcy dolarów. O. I, I co za to wiesz, 10 tysięcy można dostać? Masa rzeczy in-gameowych, że się tak wyrażę. Jakieś tam <laughs> bariery pod tytułem wiesz tam właśnie. E, full motion capture of your own personalist NPC na przykład, więc wiesz. będziesz... Ja nie chcę to, to wszystko zrobić za 900 tysięcy. O, Boże. Znaczy ja nie mówię, mhm. że nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie przeczywam, żeby z tego wyszedł Star Citizen, ale Znaczy generalnie to tutaj tu, ładnie powiedziałeś, bo oni od razu mówią, że estimated delivery to jest 2020, czyli 3 lata produkcji, tak naprawdę 3 lata dla teamu nawet kilkunastu to te 900 tysięcy to wcale nie są takie duże pieniądze nie, nie. Bo to, bo to, widzisz, bo cały, cały problem z Kickstarterem w dzisiejszych czasach polega na tym, że z jednej strony 900 tysięcy dolarów, o mój Boże, jakie pieniądze, no ale tak, jeżeli podzielisz sobie na trzy lata, to robi się nagle 300 tysięcy, a 300 tysięcy podzielisz sobie na 12 miesięcy, to nagle robi się 25 tysięcy, a 25 tysięcy dolarów dla teamu Wiesz, na przykład 10 czy 15 osobowego to wcale nie są potężne, jakieś mi niewyobrażalnie ogromne pieniądze. Pomijając, że Kickstarter bierze swoje, nagrody trzeba będzie wyprodukować, tam te wszystkie Przecież. ekstra bonusy, bariery też będzie trzeba było płacić. i tak dalej, się... infrastruktura w ogóle nie czyli się I nagle się okazuje, że coś, co miało być spektakularnym sukcesem na Kickstarterze, ze względu na zebraną dużą ilość pieniędzy, nie jest w stanie się w budżecie zamknąć. Najlepszym przykładem było to, co spotkało Double Fine i, i właśnie tę przygodówkę, Broken Age. No tak, to, właśnie... to było pięknie widać w tym serialu, że, że oni na etapie produkcyjnym myśleli, że zebrali w ogóle, wiesz, wygrali w bilet na loterii, bo mają kupę kasy od, od, od ludzi, a nagle się okazało, że okej, OK, z jednej strony mają kupę kasy, ale z drugiej strony nie mają w ogóle rozpisanego projektu, jak to robić, co i jak, a z trzeciej strony masa ludzi już zapłaciła za grę, więc jak ona będzie miała premiery, to nagle nie zaczną pieniądze płynąć już z szerokim strumieniem. No, no właśnie, bo problem jest taki, że Kickstarter Nazwa wskazuje zupełnie coś innego niż ta usługa końcowa się okazała, bo Kickstarter powinno być, znaczy, powinna być takim, taką pomocą przy rozpoczęciu projektu, tak? Żeby rozpocząć projektu, potrzebujemy pewne, pewnej sumy i pomożcie nam, wiesz, ten, ten Kickstart nie, zrobić, tak? Na popych. A okazało się, że to po prostu się taki zrobił sklep z preorderami, yy, które są realizowane. Albo nigdy, albo po bardzo, bardzo długim czasie, więc... Znaczy, ja to gdzieś ostatnio usłyszałem, y, chyba w Inside Baseball Podcast, że y, Kickstarter to jest coś takiego, że tak naprawdę, y, jeżeli jesteś dorosłym człowiekiem, to idziesz do banku i bierzesz kredyt na twój pomysł na działalność. No tak, to jest, ale... Kickstarter to jest taki, wiesz, taki wzięcie kredytu bez żadnej odpowiedzialności. Bo historii o tym, że ktoś zebrał pieniądze i potem absolutnie nie dotrzymał słowa albo nie, nie wywiązał się z obietnic, albo w ogóle nie zrobił tej rzeczy, którą... Wczoraj czy przedwczoraj czytałem jakiejś grze, która się nazywała Jason the Greek, opartą o historię Jaza, tak tej, tej mm -hmm. postaci yy, mitycznej. Yy, to była być przygodówka, pamiętam, Klik Gość zabrał chyba tam 15 tysięcy funtów, coś w tym stylu. Robił ją przez trzy lata. Yy, z, z miesiąca na miesiąc coraz rzadziej dawał jakieś update'y tej produkcji, po czym ostatnio w zeszłym tygodniu wrzucił informację, że no, na razie produkcja jest trzymana na jakieś pół roku albo inne trochę dłużej, za to on tutaj wszystkich zaprasza do, do wsparcia jego nowej firmy, którą zakłada, która będzie się zajmowała czymś zupełnie innym, będą robili gry do nauki angielskiego dla, dla Takie... <grym> no Ale cóż, no taki jest Kolejny, kolejny starterowy że... przykład z ostatnich dni jest taki, że nie wiem czy to słyszałeś, ale trzecia część Banner Sagi się pojawiła na kickstarterze. No widziałem właśnie zapowiedź, znaczy I jakiś tam coś, coś rzucił. Całe, dla mnie cały problem z tym polega na tym, że Banner Saga to jest taka, w pierwszą część Banner saga absolutnie byłem zakochany w tejże, bo mm -hmm. wiem się fenomenalnie, świetnie mi się podobało. Jak wyszła druga, to zacząłem w nią grać i nie byłem w stanie się wkręcić, dlatego że ta przerwa pomiędzy pierwszą a drugą częścią była tak hmm. długa, że już tam naprawdę nie pamiętałem o co chodzi. Właśnie, bo to jest kontynuacja I, jakaś taka bezpośrednia. No nie? i to jest taka bezpośrednia kontynuacja, bo to nie jest kontynuacja pod tytułem e, inna część historii albo coś tam, tylko to jest tak naprawdę bezpośrednia kontynuacja wątków. Nawet jak, jak zaczynasz drugą część Banner Sagi, to pojawia ci się coś na zasadzie rozdział 14. Nie? Więc... No. I teraz jak myślę, że oni zbierają na trzecią część, którą zbiorą i zrobi się za 2-3 lata znowu, to już nawet nie chcę mi się o tym myśleć. Ten Kickstarter to jest takie przenoszenie ryzyk. Czasem jak sobie myślisz, że jeśli oni mieliby w ogóle tej gry nie zrobić, bo nie chcą podnieść ryzyka, bo myślą, że się nie sprzeda, no to, to jest takie przyzwolenie, że ludzie mówią, dobrze, to my gwarantujemy wam, że, że to ryzyko możecie przenieść na nas. I czasami to jest tak, że udaje się dokończyć projekt, a czasami jest tak, że, że w... Mamy firmę, która tworzy gry dla nauczycieli języka angielskiego. No to jest mocno <gry> kraj jakaś. No ale jak to się Dobra mówi? historia. Tak. Dobrze, Piotrze. E, kończymy e, na tym, tym optymistycznym akcentem, jeśli chodzi o, o Kickstartera. E, bardzo Ci dziękuję. E, trochę mi się głos zdarza, ale taki trochę chory jestem, więc trochę mi idzie na gardło. Mam nadzieję, że. Och, myślę, że słuchacze wybaczą. Tak, wybaczem. tak, ale lekka chrypka. E, e, to pamiętaj... bluz, słuchaj, coś zaśpiewasz tam? Tak, żebym tylko mógł śpiewać, znaczy umiał. Bo móc to po... chcieć to muze, ale. Jak <śmiech> pokazuje internet w ostatnich czasów, nie trzeba umieć czegoś robić, żebym się chwalić w internecie. No, no, no, wystarczy. A przy śpiewaniu to jakiś uh, audio tune, czy jak to się nazywa. I, i mo może, może coś, może na święta. O, następne święta Bożego Narodzenia, może jakoś kolędę Holendy w końcu. Pospiewamy. Tak, zaśpiewamy, tak. A to y w auto tylko. <śmiech> tak, tak. Dzięki Ci jeszcze raz, y Piotrze. Pamiętajcie, żeby nie tylko teraz e, czytać, czy e, słuchać w rozgrywki, ale też e, co piątek e, wpadać na, na kanał rozgrywki, bo pojawiła się nowa seria filmów, takich feliotonów wideo, Piotrka, Kultywatory. Więc tak. e, e, Już dwa odcinki są, trzeci, tak, trzeci, jest trzeci jest gotowy. Oczywiście jak najbardziej, co piątek, co piątek Kultywator czeka na obejrzenie. Nie są za długie, więc można spokojnie te kilka minut Bardzo przyjemnie właśnie. Taki, taka formuła jest, jest, jest, jest idealna, bo, bo te kilka minut zawsze, się, zawsze można znaleźć. Więc kultywatory. Ten... Pamiętajcie, żeby też pójść na stronę www.fantasmagiera.net na Facebooka i dołączać do grupy Fantasmagiera Lubić podcast profil. Pamiętajcie też właściwie, że to jest ostatni odcinek w tym sezonie, to jest dziewiąty sezon Fata z Magieli", więc następny odcinek, który będzie, to już będzie dziesiąty sezon. Ja postaram się, żeby ten odcinek, bo nagrywam oczywiście przed 30 stycznia, żeby, żeby przed tym 30 stycznia się pojawił, no ale żeby właśnie było takie prawdziwe domknięcie tego sezonu, a nie, że się pojawi, prawda, w dziesiątym więc no, no, no cieszę się pompy żadnej z tego ja z tej ja względu... z tej okazji składam sobie życzenia wszystkiego najlepszego i, i, i szczęśliwego nowego roku też <laughs> również chyba, nie <laughs> wiem czy, nie. czy co się składa na urodzinę podcastu nie wiem, bo to jest wiesz, to jest wiele lat, ale, ale to nie jest okrągła data, więc pod, zrobimy pompę, będziemy się zastanawiać jak będzie dziesięcio, dziesięciolecie i i wtedy zrobimy wielką fetę. Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję. Dziękuję wszystkim naszym drogim słuchaczom. Do usłyszenia za tydzień. Hej. Cześć. cześć.